Koło Roweru odcinek 14. Dzisiaj wraz z moim gościem Andrzejem Tucholskim zdradzamy sekrety skutecznego blogowania. Ja nazywam się Maciej Sobol, a to jest 14 odcinek podcastu Koło Roweru. Od dzisiaj mam kilka ogłoszeń, ale hola hola, jak to 14 odcinek, a gdzie jest 13? Otóż już mówię. Do 13 odcinka zbierałem się tak długo, ponieważ jest on bardzo, bardzo osobisty, że postanowiłem odłożyć jeszcze w czasie jego nagrywanie, natomiast od razu mówię, że pojawi się on tylko dla VIPów w VIP Rumie. Jeżeli pierwszy raz pada z moich ust to słowo i pierwszy raz je słyszysz i tak dalej, to po prostu wejdź na namyślnikrover.com ukośnik vip Obiecuję, że wszystko jest bezpłatne i jest stworzone specjalnie dla Was. Także 13 odcinek nie ukaże się publicznie, a jedynie właśnie dla VIP-ów. To tyle słowem wstępu, a teraz opowiem Ci o czym będzie dokładnie dzisiejszy odcinek. Otóż Andrzej Tucholski z bloga andrzejtucholski.pl Hello Mr. Owies jest dla mnie ogromną inspiracją. Jest człowiekiem, który jest, jak dla mnie, też autorytetem w tym wszystkim, co robi w swojej dziedzinie. A mianowicie ten chłopak, który jest rok młodszy ode mnie, żyje z blogowania i robi to już dłuższą chwilę i no dla mnie to jest po prostu coś niepojętego mega chat. dlatego, że jeżeli miałbym wymienić jakieś ważne w życiu rzeczy, to jest między innymi właśnie zarabianie na tym, co kocha się najbardziej. Um, Jestem w tym momencie swojego życia, że, że coś tam zaczyna się ciekawego klarować. I wiem też, że bardzo dużo osób, które czyta mojego bloga, siemanko, bloguje. Jest to modne, dużo osób próbuje. No, nie widzę żadnych przeszkód. W związku z tym ten podcast jest naładowany ciekawymi rzeczami, z których na pewno skorzystacie. Także zdecydowanie nie bójcie się czerpać pełnymi garściami z tekstu. Przepraszam, z tego podcastu. Ehm, otóż jeszcze, jeżeli nie będziesz pamiętał, o czym mówiliśmy, albo nie zrozumiesz, no różnie bywa, to wszystkie aplikacje, osoby, książki i tak dalej znajdziesz pod adresem namyślnik ukośnik 014, jak 14 odcinek podcastu. No to chyba tyle słowem wstępu. Ehm, Dobra, więc yy, na marginesie. Andrzej nie słyszał tego wstępu wcześniej, nagrywam go dopiero po zmontowaniu tego odcinka podcastu, więc jeżeli pomyślałeś sobie wcześniej, o Boże, jaka lizi dupa, no to jesteś będzie. Dobra, no to w takim razie zaczynajmy. 14. odcinek podcastu Koło Roweru. Przed Wami Andrzej Tucholski, wielkie brawa dla niego. Ej, widzę, że nie klaszczysz. Cześć Andrzeju, powiedz mi, kim jesteś, co robisz i gdzie można cię znaleźć? Ojej, w Warszawie. Nie no, żartuję. Ja nazywam się Andrzej Tucholski prowadzę bloga pod moim imieniem i nazwiskiem.pl ukośnik blog, jeśli chcecie ominąć. No. A robię różne rzeczy. Generalnie nie tylko bloguję, zajmuję się masą różnych okołointernetowych, około twórczych zajęć. Wydaje mi się, że jestem jakoś tam znany, w sensie moje nazwisko może się kojarzyć właśnie z blogiem i z YouTubem. Okej, okay, to na samym wstępie powiem, że wszystkie linki, książki, osoby i fajne rzeczy, o których tutaj mówimy, możesz znaleźć pod adresem na ukośnik 014, jak 14 odcinek podcastu. Andrzeju, słuchaj, nie przejmujesz się za nadto różnymi rzeczami, nie porównujesz się do innych, nie martwisz o przyszłość, nie masz nad sobą szefa, ponoć dobrze sypiasz, masz czas na fajne zajawki i turboquesty, zarabiasz Pro. hajs na tym, co kochasz, a przy tym jeszcze mhm. pomagasz innym. Wiesz, mhm. że jesteś z innej planety niż większość ludzi. Jak można na nią dolecieć? Wiesz co? Druga część się zgadza. Robię to, co kocham i utrzymuję się z tego, co kocham i jeszcze udaje mi się jakoś pomagać. Ale pierwsza część to jest po prostu to, że ja byłem wychowany, jestem nauczony nie przeżyć negatywnych rzeczy. Jakby to jest naturalne, że się porównuje, to jest naturalne, że w siebie wątpię, to jest naturalne, że mam masę jakichś zmartwień i małych paranoi codziennie. To wiesz, każdy, każdy twórca na świecie, nie wiem, raz na rok nie lubi tego, co robi, to wiesz, to minimum, no nie? Szczerze mówiąc, szczęśliwy jest twórca, który ma to, wiesz, rzadziej niż raz na miesiąc. A Tylko jakby ja o tym nie mówię i wydaje mi się, że z tego może płynąć taki zewnętrzny, zewnętrzny sygnał z mojej strony, właśnie wiesz, że życie jest dobre, bo wychodzę z założenia, że każdy ma jakieś swoje zmartwienia i jakby co kogokolwiek obchodzą moje. Gdybyś miał się opisać w kilku przymiotnikach, to jakich byś użył? O, oh, wow. Hmm. Teraz będzie jak strasznie. Teraz się wydaje, jak bardzo język polski nie jest dla mnie rzeczą stałą, a jest jakby istotą płynną, bo nie wiem czy to są przymiotniki, ale e, jaki jestem? Na pewno jestem niezrażający się. Okej. Okay. To na bank bardzo ciężko jest mnie zrazić, mnie e, powiedzenie mi, że nie dam rady, mnie motywuje, to, że nie dam rady mnie motywuje. To, że wielokrotnie nie dałem rady jeszcze bardziej mnie motywuje. Jakby ja się tylko nakręcam na różne rzeczy. Ciężko jest mnie zepchnąć z jakiegoś tam traka, który sobie obrałem. Po drugie. Hmm, wydaje mi się, że jestem. Myślący, ale w tym sensie, że bardzo lubię zastanawiać się nad rzeczami pod wieloma kątami. Zawsze znaczy, mnie coś zainteresuje. Staram się przeczytać masę na ten temat z różnych punktów widzenia. I, i, i lub, lubię uprawiać wolne myślenie, w sensie taki tak zwany free thinking po angielsku. Bardzo lubię zastanawiać się nad rzeczami, dlaczego są, jakie są. Tak. A, I to jest jakaś cecha, która mnie tam definiuje. Mam nadzieję, że to też widać trochę w tekstach. A po trzecie, jak ja jeszcze jestem, można powiedzieć, że jestem lubiący kawy, bo to tak. <śmiech> no trochę czasu spędziłem na twoim blogu, czytałem. Byłoby, też o kawie. Nie byłoby niepełne opis mnie bez kawy. Dobra, e, okej, okay. więc mówisz tutaj, że nie zrażasz się różnymi rzeczami, nie, nie, czyli nie. zdecydowanie jesteś taką osobą, która jak odniesie powiedzmy nawet jakąś porażkę, to przekuwa potem to wszystko na korzyść, tak? Nie, nie, rozma nie rozmyślasz nad tym za nadto, tylko po prostu bierzesz się do roboty i tyle, tak? Właśnie widzisz, e, i tak i nie. Rozmyślam bardzo dużo. Ja rozmyślam nad rzeczami, które mi nie wyszły w takim stopniu, żeby to wiesz jak byłem troszkę młodszy jeszcze, to te rozmyślania mnie często wprowadzały w naprawdę takie, wiesz, głębokie doły, że ojej, jakby po prostu na tylu, bo jak ja nie dam czemuś rady, to ja nie widzę tylko tej rzeczy, mhm. tylko od razu analizuję wszystkie moje zmienne, dlaczego ja nie dałem rady. No i to są też często rzeczy dotykające mnie. Jakby i zastanawiam się, wow, okej, okay, a więc jednak, wiesz, nie zrobiłem takiego postępu, jak sądziłem, że zrobiłem. Więc sporo nad tym rozmyślam, ale jakby w długofalowym myśleniu zawsze wychodzi to dla mnie na dobre, bo dzięki temu Jestem w stanie wypisać na karce dokładne punkty, przez które dałem ciała, z czymś, co sobie tam chciałem zrobić i po prostu nad tym stricte siadam. Słuchaj, w 2013 roku napisałeś, że idziesz na studia i wybrałeś psychologię biznesu. E... Ui. No, to po co ci drugi dyplom? Mm, bo chciałem mieć studia wyższe, bo ja z zarządzania zrobiłem tylko licencjat. Chciałem jeszcze magisterkę zrobić. Mhm. A SWPS, już Uniwersytet SWPS, USWPS organizuje, oni są pierwszą uczelnią w Polsce, która przygotowała rok magisterki plus dwa, czyli studiów dopełniających, a nie pełnych magisterskich. Mhm. Ja nie będę miał pełnej wiedzy psychologicznej, ale ja nie chcę mieć, znaczy nie potrzebuję mieć pełnej wiedzy psychologicznej, bo nie planuję być ani psychoterapeutą, ani nie planuję pracować klinicznie, a... Boże, gdybym się za to brał z tym wiedzą, którą mam, to bym krzywdził ludzi, ale no właśnie dzięki Bogu nie planuję i dokładnie po to są te studia. Byłem zresztą bardzo na rozmowie kwalifikacyjnie mocno maglowany o to, jaka jest mi wiedza potrzebna i czy na pewno podjąłem dobry wybór. No i się okazało, że tak. Ja studiuję stricte psychologię biznesu. Okej, okay. fajnie. I powiedz mi, czy ona się przydaje do tego, co teraz robisz bardzo? Czy... Uwielbiam ją. Jest... Nie ma dnia, żeby mi do czegoś nie użył. I pomijam nawet, że zajęcia to były gotowe tematy całych cykli dla mnie na bloga. Mam takiego Evernota, w którym mam z 900 notek do przodu i dosłownie połowa tej listy powstała w ostatnim semestrze. A widziałem parę wpisów, gdzie tam po prostu pisałeś, że na studiach pani ci tam coś powiedziała albo poleciła tak, książkę tak, tak, bo, i była zajawka. Wiesz, wykładowcy prezentowali, w ogóle wykładowcy na, na USWP są niesamowici, ale jakby jeszcze ja miałem właśnie takie podejście, żeby wszystko ciekawi i nie, no to była rewelacja. Po prostu słyszę jakiś keyword na zajęcia. wracam do domu, robię na nim mega research i tak, Jezus, muszę się z kimś tym podzielić. No to otwieram blogę, wiesz, i pyk. Okej. Okay. Um, ostatnio męczę książkę, która mm -hmm. nazywa się Dawaj i bierz. E, I trafiłem na bardzo ciekawe badania mm -hmm. na temat odnoszenia sukcesu. Przez wiele lat naukowcy twierdzili, że sukces zależy w pierwszej kolejności od talentu, a w drugiej od motywacji. A co według ciebie jest najważniejsze? Mm. Ojej, mam w ogóle ochotę pogadać z tobą na temat tej definicji. O, na przykład motywacja jest bardzo często źle rozumiana. A, I podejrzewam, że osoby, które pisały tamto, jeszcze właśnie nie znały. No, żyły za wcześnie, żeby być świadkami współczesnych badań nad motywacją, które są drogo są rewelacyjne. Wiesz co? E... Moja znajoma ma taką anegdotę o złamanej tropce sygnałowej. W każdym razie chodzi o to, robili program telewizyjny i mhm. potrzebowali... Akcesorium dla jednego z prowadzących, żeby miał tropkę, sygnałówkę. Tak. I okazało się, że jest na planie tropka, sygnałówka, no tylko, że jest złamana, więc ostatecznie musi zmienić scenariusz. Jakby wniosek z historii tej mojej znajomej jest taki, że rzecz, która jest zrobiona w 99%, jest niezrobiona w 100%. I to jest mój problem z jakimkolwiek talentem, z motywacją i tak dalej. Jakby znam paru ludzi, którzy mają niewyobrażalny talent, znam paru muzyków. Nie wiem, znam paru muzyków mających 20 parę lat, którzy biją na głowę słynnych muzyków mających 40 parę lat ich talentem, ich polotem, ich umiejętnością. Tylko, że wiesz, tak zwane życie czasami się przydarza, więc nie do końca ktoś się zajmuje tym, czym, bym, czym by chciał. A i ci ludzie mają właśnie takie poczucie, że nie odnieśli sukcesu, bo z kilkoma gadałem. Bo właśnie, a może nie mieli dość talentu, a to właśnie totalnie nie o to chodzi. Akurat talentu to oni mieli, wiesz, całe worki i jeszcze wiaderko. Problem tylko w tym był, że tak się złożyła sytuacja, tak się, wiesz, ułożyły ich aspiracje i tak dalej, że nie usiedli mocno nad tym. Mhm. A nawiążę do SWPS-u. <grym>, Doktor jarczeska gertz czasami przytacza taką ciekawą sytuację, że czasami ktoś tak bardzo się zmotywował i tak ma dobre samopoczucie względem sprawdzianu, że się nie uczy do tego sprawdzianu, no bo jest tak zmotywowany i odczuwa taki talent, że na pewno mu dobrze pójdzie. No i potem jest w topa, nie? Pozytywne myślenie generalnie nie zmywa naczyń, trzeba pójść je pozmywać. A No właśnie, a są też jakby jak człowiek trochę się zastanowi nad tym dokładnie, co jest w życiu potrzebne, to właśnie można przedstawić troszeczkę to równanie i się okaże, że dzięki talentowi wysiłek jest troszkę prostszy. Nie jest aż tak tyrający jak dla osoby, która nie ma talentu. Mm -hmm. A... wiesz, ja bardzo długo byłem przekonany, że nie umiem słowa napisać. W, sensie w podstawówce jakieś opowiadania to lubiłem, lubiłem pisać, ale w gimnazjum i w liceum, generalnie moje przygody z językiem polskim to był taki roller coaster. Jakby, Andrzej, masz fajne pomysły, ale wiesz, pisarzem to ty nie będziesz, bo, bo nie umiesz napisać zdania po ludzku. Ale jakoś dzięki Bogu, siódmy rok wiesz, żyję z pisania i kocham to robić. I ja, wiesz, ja nigdy w życiu nie powiem, że umiem dobrze profesjonalnie pisać, bo tam przycieków to jest pewnie wiesz, cały szereg trzepnięty. Co nie zmienia faktu, że właśnie można, jak człowiek trochę odpuści z perfekcjonizmu i weźmie się do bardzo ciężkiej pracy, to tak naprawdę przestaje myśleć o tym sukcesie, bo to jest po prostu codzienność. Okej. Okay. Ty lubisz Murakamiego, więc pewnie mnie poprawisz, ale hmm. o ile dobrze pamiętam, to on powiedział... Słowa, że y, talent to jest 10% właśnie, a ciężka praca to jest 90%. I gdyby nie to, że y, codziennie siadał i pisał minimum 1000 słów, to nie napisałby kronik ptaka nakręcacza. Także... Które są długie, tak między nami. No, czytałem na Kindle, dopiero <śmiech> potem jak zobaczyłem papierówkę, to się lekko zdziwiłem. A to jest taka zdrada Kindle, ja też ja czytam takie cegły i tak, boże... Co ja tak wolno czytam, po czym patrzę w epiku, a nie, po prostu ta książka ma, wiesz, 400 słów, nie? Dokładnie, dokładnie. Yy, no to dobrze, to jedziemy do następnego pytania. Mm -hmm. Propo mówiłeś, że słuchasz dużo podcastów, więc pewnie znasz Timiego Ferisa. No, tak. Więc <głos> powiedział kiedyś, że książka jest jak rozmowa z największymi umysłami tego świata, a bardzo dobrze wiem, że dużo czytasz. Powiedz mi, jak ważne według ciebie są książki w rozwoju osobistym? Kocham, uwielbiam. Są najważniejsze i moim zdaniem każdy powinien nie czytać. W sensie, skończyłem niedawno czytać wywiad Rzekę z profesorem Janem Stralałem. I to jest wielki umysł. To jest człowiek, który współtworzył psychologię europejską i możesz przeczytać to, co sądzi o świecie za 16 zł. Jakby dla, dla mnie to jest po prostu mózg wysadzony. I nie umiem, wiesz, tak samo jak możesz czytać filozofów. Mogę mhm. czytać medytacje Marka Aureliusza, które nigdy nie miały być wydane. Nie? On nie pisał dla samego siebie i mogę spojrzeć w tok myślowy jednego z ważniejszych władców w historii świata wiesz, za darmo, nie, bo to jest domena publiczna, więc ściągnąłem sobie z projektu Gutenberg wiesz, i booka mm -hmm. za darmo i gotowe dla mnie to jest niewyobrażalne moim zdaniem nic lepszego nie spotkało <śmiech> planety niż to, że wiedza jest kodowana, drukowana albo wrzucana w pliki i można do niej mieć tani dostęp, bo mamy biblioteki i tak dalej ile książek czytasz miesięcznie? Mm, różnie, wiesz, bo czasami. Wiem, zależy mam okres od twórczy. I... Tak, bo czasami mam, nie wiem, na przykład czasami wezmę się za Anne Kareninę i plus mam okres twórczy, więc A. Mało czytam. B. Wziąłem coś, co ma miliard stron, więc przeczytam powiedzmy półtorej książki w miesiącu. Ale czasem jak mam dobry nastrój, to wiesz, nawet dwie dziennie mi wpadną. jakiś dobry weekend. Okej. Okay. Się... Ja graje nie muszę odpoczywać między książkami. Ja nie mam takiej potrzeby, więc ja czasami tak mam. Jak przykład, nie wiem, jadę metrem, mhm. się w Kindle skończy jedna książka, tak by wiesz, przeczytałem ostatnie 20 stron jednej, po pierwsze 10 kolejnej, nie? Jakby mój umysł jakoś to tam sobie z tym radzi potem. Złączył jedną książkę. A jakoś tam je skleił, dokładnie. Jakie książki polecisz osobom, które chcą się rozwijać? Szczególnie blogerom. Szczególnie blogerom. Mm, Takie jak wszystkim innym ludziom. W sensie ja wychodzę z założenia, że nieważne, czy chcesz być dobrym rzeźbiarzem, czy biznesmenem, czy blogerem, to wiesz, podkłady są podobne. A... Przede wszystkim książki bardziej klasyczne, moim zdaniem, bo teraz możesz kupić książkę z takiej tak zwanej pop psychologii na każdy temat, no nie? Jak dobrze radzić sobie w rozmowach w grupach 5 plus osób na imprezie. Super, e, no moim zdaniem nie. Wyłącz tak telefon, z... zamknij Facebooka. Tak, koniec, nie? Bądź autentyczny, bądź miły i wiesz, nie pyskuj, no to wow, no to to, jak powiadaj, że wam, że ktoś tam wie. Ale ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem czytania. One są dzisiaj na wielu polach błędne, ale ja też jakby nigdy nie ukrywałem, że moim zdaniem należy czytać bardzo dużo. To, to jest ściema, że kupisz jedną książkę i coś wiesz. Ja na przykład bardzo lubię czytać klasyczne książki Obserwatorów sukcesu, powiedzmy, Napoleona Hilla, lata 30. Berego Schwarza, to są bodajże, nie, nie Berego, przepraszam, Ber jest współcześnie. Doktora Schwarza, nie pamiętam nazwiska. Ten od Thinking Big, to są lata 50. Ja bardzo lubię czytać te klasyczne podejścia. A... i patrzeć, co się zmieniło. Generalnie bardzo, taka anegdota. Napoleon Hill napisał książkę. Think and Grow Rich, coś takiego. Tak? One się wszystkie nazywają podobnie te książki generalnie. I ona została wydana jeszcze raz w latach 70. albo 80., bo musiało z niej trochę powycinać rasizmu i tak dalej. Bo na przykład <głos> on w tej wersji z, latach, z lat 30. jeszcze wie, że opisuje to, że on podziwia, wiesz, odważne czarne dzieci, które odważają się mówić przy białych, nie. No i jakby, ja nice. tego nie oceniam. Nie, nie jestem fanem takiego etnocentryzmu, że o, głupek, no nie. No, ten kolej żył w takich latach. Ja bym się zachowywał inaczej, ale też nie oceniam jego środowiska, szczególnie, że on się przychylnie wypowiada o mniejszościach. No ale taka anegdota, że jakby Amerykanie uznali, że trzeba to wyciąć, bo trochę głupio, nie? Ja bardzo lubię czytać takie klasyki, po czym odrabiać moją pracę domową, co się zmieniło, jakby w których momentach koleś po prostu, wiesz, troszkę chrzanił, bo w nauce jest coś takiego jak zmienne ukryte. Mm -hmm. I na przykład, nie wiem czy wiesz, że wykres... Jakby litrażu, ilości spożywanych lodów w miesiącach, pokrywa się idealnie z wykresem ilości zabójstw w Stanach, w Kalifornii. Miałem go nice. w z staty. No i teraz jest pytanie, czy to lody powodują, że ludzie się mordują, albo może mordercy lubią zjeść loda nie po, po udanym strzale. Okazuje się, że nie, tylko po prostu temperatura. Im mieście cieplejsza, tym jest więcej lodów. i Im mieście cieplejsza, tym ludzie są bardziej agresywni i bardziej skorzy do fizycznych ataków. A, I taką Właśnie to jest problem z tymi książkami, że one bardzo często olewają zmienną ukrytą, ale jak przeczytasz taką książkę z lat 30. po czym odrobisz swoją pracę domową, co się potem działo w nauce, to właśnie widzisz, że Napoleon Hill był na świetnym tropie, tylko jakby za jego czasów nauka, jego obserwacje totalnie zignorowały jakąś kluczową zmienną ukrytą, która się wtedy, wiesz, toczyła. Ja też lubię tak kulturoznawczo sobie czytać te książki, bo na przykład w latach 30. nie było nic ważniejszego od pieniędzy. Absolutnie wszystkie książki były poświęcone, wiesz, jak mieć milion dolarów. W latach 50. już się zaczęła taka tematyka, no jak być szczęśliwym, nie? Na przykład tak mieć kontakty z dziećmi. W latach 30. nikogo nie obchodziły kontakty z dziećmi, grudź, że masz milion. No jakby, wiesz, i to tak dalej postępuje. Bardzo ciekawa sprawa. Okej, okay. ale myślę, że to te lata 30. -te też tutaj mówimy o kontekście wielkiego krachu finansowego, nie wiem, w 24. Think and tak... Grow Rich, słuchaj, została opublikowana w 38., więc to w ogóle... Oni się, ale oni się, jeszcze, oni się jeszcze odrabiali, że tak powiem, po, po tamtym kraju. Jakby wiesz, w 45. wydał wersję poprawioną, wiesz, gdzie dodał trzanek do to weteranach i znowu zarobił na tym bankę. Czyli wystarczy pisać książki, lekcja odrobiona. <laughs> e, opowiedz proszę o całym procesie powstawania treści, które tworzysz. Cały proces wygląda tak, że... Inspirację mnie łapią gdziekolwiek, i na przykład jestem w stanie iść ze spotkania na spotkanie warszawskim chodnikiem, wyciągnąć komórkę i wklepać w Wernootach, cztery pomysły na wpisy. Ja generalnie takich pomysłów mam ogrom, bardzo dużo. A po latach pisania już dzięki Bogu. Znaczy, bo mówimy o blogu na razie, no nie? Tak. Po latach pisania już mam taki wewnętrzny radar, że na przykład wiem, ok. Ten wpis już po samym tytule wiem, że będzie na około dwie strony, więc nie będzie tak zwanym longiem u mnie, więc na przykład nie będę przygotowywał dodatkowych treści do skarbca i na przykład powinien polecieć raczej w czwartek niż w poniedziałek. Jakby to są już takie rzeczy, które po, po latach widzę, no nie? No i tak patrzę sobie na te tytuły, mam ich bardzo dużo i maksymalnie jeden z dziesięciu dostaje się na bloga. Jakby sito jest wielkie, czasami jeden z dwudziestu. Mam takiego Excela, gdzie planuję z grubsza jak żonglować notkami, bo na przykład ja mam dużo kategorii różnych, mam emocje i związki, mam twardą psychologię, mam taką bardziej właśnie pop psychologię, czyli takie wpisy mające na celu troszkę ukoić, poprawić humor, mam wiesz, podróże i kulturę, tego jest od groma, więc na przykład nie chcę, żeby tak się złożyło, że będzie pod rząd pięć psychologii, po czym cztery podróże, bo bardzo mm, wielu czytelników chodzi na mojego bloga na przykład raz na dwa tygodnie albo coś w tym stylu i po prostu czyta, co, co było do tej pory i zależy mi, żeby zawsze treści były zróżnicowane. Mm -hmm. Czasami oczywiście temu nie ucieknę, bo coś mnie mega zaciekawi. Na przykład, wiesz, trzy notki pod rząd lecą z takiej hardej psychologii, która ma cytowania, i generalnie ja nie wiem, czemu to wrzucam, ale z jakiegoś powodu się przyjmuję w internecie. A... No, a na przykład potem mnie weźmi, wiesz, i pod rząd wrzucam jakieś takie trzy śmieszne filmy, w stylu tam wiesz: filmy na sobotę, muzyka na ranek i tak dalej. Po prostu miałem ochotę. Ale Nasa. staram się żonglować. I właśnie stąd ten Excel, mam taki kod kolorystyczny, że wiesz, tam niebieskie to jedno, żółte to drugie, i patrzę, czy jest na pewno szachownica jeden temat na dwadzieścia, jeden na dziesięć wchodzi na stronę i jak siadam, no, ja po prostu siadam i piszę. To jest coś, nie wiem czy chcesz znać jakby też kulisy, jak samo pisanie u mnie wygląda, nie wiem czy to jest coś, co ma jakąś wartość. Mam to w kolejnych pytaniach, ale pojedź już teraz, że tak, okay. tak powiem. Tak, Dobra. tak. Wiesz co, ja kiedyś byłem słaby z matmy, bardzo. Okej. Okay. W liceum. Odkryłem, że jestem słaby z matmy. Wcześniej jakoś udawałem. I moim pierwszym pomysłem było, żebym będę pisał bardzo dokładnie. A, dlaczego byłem słaby z matmy? Robiłem masę czeskich błędów. 3 minus 3, przypisywałem 3 i już wiesz, reszta równania szlak trafił. Dobra. Nagminnie. I próbowałem być bardzo dokładny. To strójek spadłem na laski, bo nie kończyłem sprawdzianów, bo pisałem tak powoli sprawdziany. Okej, okay, miałem bezbłędnie dwa zadania, no tylko, że to były dwa z sześciu. Andrzej Gała, nie? Więc stwierdziłem, że jeszcze raz zmienię mój tak myślenia i zacząłem pisać sprawdziany radykalnie szybko. Po prostu bawiłem się w wyścigi z samym sobą, aż doszedłem do momentu, gdzie sprawdzian w klasie maturalnej z matmy zawsze kończyłem po 15 minutach, co mi dawało pół godziny na szukanie błędów. I dzięki temu zacząłem śrubować wyniki w górę, co mi się przydało na studiach, bo w statystyce w sumie tak działasz. Ja dokładnie takie samo podejście zaaplikowałem do wszystkiego w życiu. I u mnie pierwszy draft notki, Polega na tym, że ja się bardzo długo patrzę w okno, albo w Reddita, albo gdziekolwiek, bo zbieram się. Po czym jak już zacznę pisać, to po 20 minutach mam, wiesz, notkę długo na 3-4 strony. Tylko potem jest kwestia taka, że w niej jest masa błędów, na przykład jestem w stanie powtarzać ten sam czasownik, wiesz, w 10 zdaniach po sobie, bo to jest taki najczystszy strumień świadomości. I potem siadam i, i to układam, dodaję źródła, poprawiam to, co źle napisałem, z reguły wywalam wstęp, bo się jeszcze rozkręcałem przy nim i, i przesuwam wpis do góry i tak dalej. Z reguły notka ma takie 4-5 redakcji pełnych. A i redakcję też robię szybko, tylko ostatnia redakcja jest długa. Na przykład pierwsze redagowanie tekstu też robię w 10 minut. Co się rzuca w oczy, wywalam. I to dopiero leci na stronę, jakaś tam dystrybucja, newsletter no i tak dalej. siadam do kolejnej. Dobra, a masz w takim wypadku jakieś odstępy pomiędzy kolejnymi redakcjami, żeby odpocząć od tekstu i nabrać 10 Bardzo często starasz się mieć noc. Noc. Okej. Okay. Noc, noc jest dla mnie kluczowa. Jak ja pójdę spać i wstanę. Perfekt. A, ale czasami tej nocy nie mam, bo siadam do pisania o dziesiątej, a coś musi być na osiemnastą i widzę potem, że ten tekst ewidentnie nie ma, brakuje mu tej nocy przerwy. Nie w kontekście wiedzy, którą chciałem przekazać, albo jakichś spostrzeżeń, tylko właśnie, że on językowo kulej, na przykład zakończenie, wiesz, jest takie dukane. Czyli taki niezbyt mega skomplikowany tekst u ciebie, powiedzmy, do którego nie musisz hmm. robić ogromnego researchu i tak dalej, albo filmów, hmm. zajmuje tak pirazy około 8 godzin z puszczeniem newslettera, Facebooka i tak dalej, tak? Coś takiego. Raczej 6, 6, no... Okej, okay, dobra. Od sześciu do ośmiu, bo raczej poniżej sześciu tak ze wszystkim posklejanym mi się nie zdarza. A teksty piszesz hurtem, kilka, i potem je, że tak powiem, wiesz, redagujesz? To czy ustawiasz, publika i ustawiasz publikację, czy raczej idziesz na spontan? To jest, znaczy, obojętne to złe słowo. To jest różne, bo czasami mam taki dzień, że siądę i napiszę cztery teksty pod rząd, bo przypijem się kofeiną i po prostu jestem bogiem klawiatury, i potem jakość tych tekstów naprawdę jest beznadziejna, no ale mówię, dlatego je redaguję. Ale czasami wywalę sięby siebie cztery teksty, a czasami będę jeden dzień rzeźbił. Jeden, a wiesz. A i to z trudem i, i dobrze, że w ogóle. Okej. Okay. Więc mówiłeś, że tam wtorek i tak dalej, czyli w, wiesz po Google Analytics, kiedy ludzie najchętniej zaglądają i tak dalej. Więc zapewne to, analizuję. narzuciłeś sobie jakąś regularność. Co daje takie narzucenie regularności? Hmm, fajne pytanie. Co daje mi to to, że jestem w stanie lepiej zaplanować sobie tydzień, bo blok jest u mnie jedną, jedną z wielu rzeczy, które robię. Dzisiaj jest jedną z pięciu, sześciu rzeczy, którymi się zajmuję, które jakby po równo czasu po mi zajmują. a i dzięki temu, że wiem, ile mam treści nawet miesięcznie wyprodukować, w cudzysłowiu, to jest mi łatwiej podejść do kalendarza, bo jestem w stanie realnie wiedzieć i nie muszę robić, wiesz, ok, tego dnia bloguję, bo nie wiem, co mam zrobić, tylko wiem, że w tym tygodniu dobrze by było napisać dwa wpisy i po prostu celuję w te dwa dobre wpisy. A kiedyś rzucałem pięć wpisów w tygodniu. Lata, dwa lata tak pisałem. A... I to jest bardzo dobre, jak zaczynasz, bo bardzo szybko jest bardzo dużo treści i bardzo w wielu miejscach można znaleźć twoje nazwisko. Ale, Boże, ewidentnie byłem wtedy w liceum. Jakby <śmiech> człowiek w liceum ma trochę więcej czasu niż teraz i na pierwszym roku studiów. Mhm. A Teraz pisałem przez chwilę jeden tekst, jeden artykuł tygodniowo, ale to jest z kolei za mało i, i, i ludzie... Zostawałem masę maili, że się ochrzaniam od moich czytelników, a Andrzej napisz coś. I na razie właśnie uśredniłem się na dwa w tygodniu i chyba jest okej. Okay. Dzięki temu też każdy może czytać, bardzo mi zależy na tym, żeby nie narzucać, kiedy jestem czytany. Bo mam wielu czytelników, którzy na przykład w soboty sczytują cały tydzień, mam wielu, którzy czytają na bieżąco, kiedy coś wrzucę, a ja nie chcę tego wymuszać. Ja na przykład ja prywatnie czytam, w ogóle nie czytam nic na bieżąco, ja zgrywam rzeczy do poketa, po czym raz na dwa tygodnie robię takie wielkie czytanie poketa w weekend. Okej. Okay. A i jakby dlatego też nie chcę ludzi przerzucać tekstami, żeby wiesz, żeby każdy miał tę swobodę. E, dobra, w takim razie mówisz, że blog jest jedną z kilku rzeczy, które robisz. Mm -hmm. e, więc jak. Mówisz tu jeszcze o kalendarzu, więc jak zaplanować czas, będąc freelancerem? Z góry. Z tak zwanej odległej perspektywy. Ja mam pewne cele, takie swoje własne życiowe. Ja nie wiem, czy to są jakieś moje wielkie cele życiowe, być może mi się zmienią, ale jakby trzeba jakieś mieć. Nawet jeśli nie jestem ich pewien w stu to po prostu trzeba coś robić. Ja w oparciu o te cele tworzę sobie taki bardzo szeroki plan na miesiąc. I na przykład wrzesień wiem, że poświęciłem w całości pisaniu magisterki, której obrona jeśli się uda, będę miał wkrótce. A październik właśnie, on jest kolejny. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Przydadzą się. W październiku mam właśnie poprawki, magisterki. Ostatnie, jeszcze takie tuż przed złożeniem pracy, obrona. Ale już druga miesiąca jest, połowa jest moja, powiedzmy. Niezależnie od tego, jak obrona pójdzie. I już coś tam wrzucam, że na przykład, że w tym momencie mogę zacząć pracować nad materiałami, które będę potrzebował w grudniu, a nie związanymi z blogiem. I ma takie bardzo szerokie podejście miesięczne. Na przykład, jak mam jakąś wyprawę dużo, powiedzmy w styczniu, to na przykład sobie już pisujesz w listopadzie zajęcie, nie wiem, wizą, no nie? czy czy czymś w tym stylu. Dzięki temu nie zapominam o takich naprawdę sporych kryteriach czasowych. I w oparciu o taki miesiąc, taki zgrubny plan na miesiąc, zawsze pierwszego dnia miesiąca ustalam wstępnie cały plan. Na miesiąc sobie w Google Analyticsie, twu, w Google kalendarzu mhm. albo w moim prywatnym papierowym, ale to już jest bardzo bardzo płynne. I tutaj, jakby te, te rzeczy przeskakują z wtorku na czwartek, z czwartek na sobotę, w sobotę zmniejszam o połowę, bo w ogóle zajęły mało czasu i tak dalej. Tylko co weekend sprawdzam, czy na pewno, jakby wiesz, o niczym dużym nie zapomniałem. Czyli, Więc... czyli takie duże cele roczne mhm. masz wypisane na w łazience na kartce, jak myjesz zęby, to na nie patrzysz, w ten, w ten klimat, tak? <laughs> Znaczy mam, mam Excela, bo ja jestem człowiekiem tabelką. Ja się bardzo dobrze czuję, jak mam tabelki. Jakaś mój OCD się uspokaja, jak widzę ładnie posegregowane rzeczy w ładnej tabelce. A, ale tak, to jest coś w tym stylu, że regularnie przypominam sobie, co jest do roboty. I Ja dopiero od niedawna to stosuję. Ja Przez lata leciałem zwykłym kalendarzem i zwykłymi to-do listami takimi na dzień. Mm, ale one mnie zawodzą, bo robię już za dużo rzeczy zbyt takiego wysokiego rzędu, bo powoli zacząłem mieć projekty, do których muszę robić 5 miesięcy na przykład. Okej. Okay. I mając coś takiego na głowie nie ogarniesz tego zwykłym kalendarzem albo to-do listami, albo się przynajmniej styrasz robiąc to, więc musiałem nową metodę wymyślić. No i właśnie moją nową metodą jest to, że mam kilka różnych, kilka różnych poziomów w kilku różnych miejscach, co chcę zrobić. Okej, okay. okej, okay, dobra. Um, więc w skrócie, poza tym Excelem i Google kalendarem, powiedz mi, jakich narzędzi używasz właśnie, żeby sobie pomóc ogarnąć cały czas? Czyli masz jeszcze jakieś jakiegoś wunderlista, jakieś takie rzeczy. Mam. Mam. Moim ulubionym narzędziem są kartki papieru. <grywania> I Długopis nie sięgnę po niego, bo by zepchnął mikrofon. To jest. Wideo jest tylko dla mnie, także. A, a okej. Okay. No to w każdym razie dla słuchaczy pokazuję właśnie kartki papieru i nie pokazuję długopisu. a Ja produkuję gigantyczne ilości papieru najróżniejszego. Bardzo lubię papier, na którym coś drukowałem z jednej strony, bo mogę na nim notować z drugiej strony. Dzięki czemu mam poczucie, że nie marnuję tego papieru aż tyle. <laughs> A, jeszcze no, jeszcze to... pisałeś kiedyś o podwójnym marginesie, nie? O człowieku, oczywiście, że tak. No. Pokazuję ci teraz kartkę, która ma zablokowany margines z jednej strony. Tak. Taki powiedzmy dwucentymetrowy, trzy, ale to ja piszę tak, żeby z drugiej strony też był taki. To okay. Naturalnie blokuje miejsce z obu stron bo ja potem gadam ze sobą, coś w sensie jak coś zanotuję, to sobie potem jeszcze, wiesz, zaznaczam, to jest głupie, to jest głupie, to nie. Ale z APEC, z APEC używam skrivenera. wszystko piszę w skrivenerze, praktycznie, w ogóle nie używam innych aplikacji do produkcji, no teraz przy Magisterce używam Worda, bo jest mi tak łatwiej rozmawiać z promotorem, wiesz, przód, tył, niż, niż co chwilę, wiesz, eksportować skrivenera, bo to jest akurat trudne, nie lubię tego robić, ale używam do wszystkiego, jeśli chodzi o pisanie skrivenera. Jeśli chodzi o jakiekolwiek planowania, to używam Evernote'a. to jest taki mój. Evernote jest takim moim śmietnikiem. W sensie jak mam jakąś myśl, ona leci tam i potem myślę, co z nią zrobić. Może polecić do Skiwnera, może do kalendarza. Używam, właśnie jak powiedziałem, numbers, no czyli Excela. Tak. Używam Google wszystkiego. W sensie Google kalendarz, ale Google Drive'a bardzo lubię to ich środowisko. Mm -hmm. A rzeczy codzienne używam, w... używam do tego celu wunderlista. On jest bardzo słaby, jak chcesz używać go w jakichś większych planach. A wiesz, nie że... foldery. Niedawno, Chciałem Ci więc... powiedzieć, że poza folderami, teraz jak masz to zadanie główne i mhm. sobie na nie klikniesz, żeby edytować, to możesz do niego dodać podzadania. To ja już się nauczyłem nie potrzebować tego, więc A, patrz okay. na te funkcje są spoko i niech sobie będą. Ja akurat nie lubię za bardzo, kiedy aplikacja chce być mądrzejsza ode mnie, bo ja w Wunderliście bardzo często pisałem też godzinę. Na przykład punktem była 17.30, pamiętaj o Skype'ie, no mhm. a teraz jak wpiszesz 17.30, spacja, pamiętaj o Skype'ie, to on wytnie godzinę z tekstu guzika i dodaje ją w inteligentny sposób do przypomnienia tego guzika. I mnie to nieludzko wkurza, bo ja nie chcę przypomnienia, tylko jak patrzę na listę, wiesz, co godzinę zaglądam, co się dzieje z dniem, ja chcę widzieć tę godzinę. Więc właśnie przez Wunderlista i jego spryt musiałem się nauczyć pisać godziny tak jak w marynarce, 1730 nie? hours. Albo z kreską spróbuj. Nie, to ja już przywykłem właśnie do pisania jak, wiesz, jak w armii amerykańskiej. Okej. Okay. No to fajnie, że dodałeś w armii amerykańskiej, bo moje następne pytanie zaczyna się tak. Wielu amerykańskich blogerów no. mówi, że zaczynało pisać, bo po prostu to lubili, mieli jakąś taką zajawkę. Nikt tak. nie myślał o kasie. Wyznawa wyznają wręcz zasadę, że wystarczy być w czymś dobrym, a kasa sama cię znajdzie. Tak, to jest coś, co moi rodzice mi powtarzają od zawsze. Okej, okay, czyli, <grym> czyli nastawianie się na zarabianie już na, na sam początku ma jakikolwiek sens według ciebie? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo być może dla kogoś ma. Ja tak bardzo nie rozumiem takiego myślenia, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić tych rzeczy. Ale znam ludzi, którzy tak mają i żyją dobrze i mają poczucie szczęścia takiego własnego, więc wydaje mi się, że można, ale ja jestem zupełnie przeciwny. Okej. Okay. W takim razie trochę będę cię męczył o hajs. W sensie, spoko. nie, że pożycz pięć dych, ale... Po jakim czasie od rozpoczęcia pisania zacząłeś zarabiać? O człowieku, rozpoczęcia pisania? Tak. O, kilkanaście lat, ale rozpoczęcia bloga. Ja zawsze piszę, więc to mój głupi żart. A jeśli chodzi o rozpoczęcie bloga, ja założyłem andrzejtucholski.pl, czyli wcześniej jest kultura.pl, czyli wcześniej tuholski.eu. Wróciłem do korzeni niedawno. Założyłem w sierpniu 2009 roku. Zresztą to jest długa historia, ale złożyłem go z nudów. <grych> to, jest, to jest akurat słaba opowieść, ale miałem straszną potrzebę skomentować gdzieś w internecie nowy trailer do kolejnego sezonu serialu Dr. House. Byłem strasznym fanem tego serialu w 2009. No ale byłem szczczylem, więc nigdzie mnie nie chciano, a nie chciałem tego wrzucać, wiesz, na Facebooka, no bo ja mam tak, ja tak mam, że jak coś robię, to chcę, żeby to docierało do największej liczby ludzi. Ja uwielbiam docierać do dużych liczb ludzi. I nie przemawia do mnie zupełnie jakby, wiesz, ograniczanie y, dostępnego zasięgu. Więc potrzebowałem jakiegoś miejsca. Od marca prowadziłem takiego bloga z kolegą, moim przyjacielem w sumie dobrym na temat gier wideo, więc uznałem, dobra, to założę jeszcze jednego bloga, gdzie będę pisał o takich, wiesz, rzeczach jak trailery seriali. No i tak się narodził mój blog. I on przez lata był tylko tym. Ja mówię, po, po prostu lubię tworzyć. W 2009 tylko blogowałem, w 2010 tylko blogowałem, w 2011 tylko blogowałem, w 2011 miałem pierwszą współpracę. Dopiero, więc. Od sierpnia do sierpnia to też była jesień. Powiedzmy dwa bite lata nic, a pierwsza współpraca to też było partnerstwo opierające się na testach sprzętu. A pierwszą kasę taką, pierwszą czyli, kasę zobaczyłem w 2012 chyba. Czyli I poczekaj, to, to było, było, pierwsze dwa no. lata pisania to było po pięć pisów na tydzień jeszcze. Dodajmy tak. Tak, tak ja wyprodukowałem wtedy wiesz. tony kontentu. 250-300 artykułów, nie? Często dłuższych niż, niż dzisiaj bo po prostu kochałem to robić, jakby w międzyczasie pisałem, ale jeszcze wtedy prowadziłem też tego bloga o grach, o którym wspomniałem wcześniej. On z czasem padł, bo ja, ja i przyjaciel się przesunęliśmy do jakichś tam innych obowiązków, a no, więc ja po prostu dużo piszę, jakby od zawsze, od skąd pamiętam. W 2012 pojawiła się pierwsza prawdziwa kasa, przy czym prawdziwa to też było coś w stylu 100 zł, wiesz, za artykuł, więc dostałbym więcej, gdyby pisał wierszówkę, wiesz, w gazecie lokalnej, nie? No, ale byłem dumny po prostu. Wow! Robię to, co lubię i dostaję pieniądze. Nie, co z tego, że, że wiesz, że to jest stówka, ale pamiętam, że sobie kupię film w Empiku za to. I byłem taki. Nie, ale to, to jest no coś, jak klucze do świata. Jak, jak zarobisz pierwsze pieniądze na pisaniu, na czymś, co lubisz, to choćby mhm. to było pięć dychta to, to jest niesamowite. O człowieku, to było dla mnie. Miałem poczucie, jakbym zajrzał za kurtynę świata, nie? I tak. A więc to tam jest fajnie. Tak się zarabia w internecie. Tak, jak, tak, to nie jest tak, jak w szkole, że muszę iść na etat, nie? Tak jak mi mówili. Eee, a ile czasu minęło, żebyś mógł się zacząć utrzymywać pisania? Czekaj, kiedy byłem w Portugalii? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba w 2012. Bo krótko po powrocie z Portugalii. Tak brzmi moja odpowiedź, ale nie ma żadnego pojęcia. Jaki to był rok. Byłem w Portugalii od jesieni 2012 do wczesnej zimy, w sensie początku roku 2013. To było 4 lata ponad. Cztery lata pisania, wiesz, w pusto. I właśnie, wiesz, raz na pół roku była stówka za tekst. Z czasem było ciut więcej, ale to nadal były dodatki. I zacząłem się utrzymywać po czterech i pół, po pięciu latach. E, to w takim razie dorabiałeś e, kiedyś pisząc na zlecenie dla kogoś innego, używałeś innych też umiejętności, dał, które tak, nabyłeś tak. przy pisaniu bloga? Mm, tak, wiesz co? Tego było od groma. Ja, czy, wiesz co, jeśli mówimy o zarobkach z bloga, to ja też tutaj wliczam za około blogowe. Okej. Okay. Bo dopiero po czterech latach na przykład po raz pierwszy zapropon... nie, to sorry, to po pięciu latach, po raz pierwszy mi zaproponowano pieniądze, żebym gdzieś wystąpił. I to mhm. też były jakieś śmieszne grosze, ale to jest stricte związane z blogiem. Jakby to nie miałoby tak, miejsca, tak. gdybym nie prowadził bloga. Więc takie rzeczy po czterech, pięciu latach, po pięciu tak naprawdę. A wcześniej, no ja miałem ten plus, że mieszkałem z rodzicami, więc moje koszty życia były niewielkie, bo mieszkałem z rodzicami w Warszawie i studiowałem w Warszawie. Mhm. Potem się wprowadziłem na swoje, właśnie po powrocie z Portugalii po jeszcze po pół roku. Wróciłem w styczniu i jakoś jesienią odkryłem, że chyba. Będę w stanie sam się utrzymać, już przeprowadziłem na swoje. I to już było w co Żyje, wiesz, żyję, żyję po mojemu i się utrzymuję. To chyba była fajna zmiana, co? To była fajna zmiana, tak. Powiedz mi, i to jest tak, że najczęściej to agencje piszą do ciebie, czy czasem wpadasz na jakiś fajny pomysł i ty piszesz do nich, słuchajcie, mam zarąbistą zajawkę, żeby zrobić coś takiego albo takiego? Stanowczo za rzadko ja piszę, bo agencje tak pracują fajni ludzie. Jakby ja bardzo lubię agencję. Nigdy, nigdy nie miałem z nimi jakiegoś większego bifa. I w agencje to są właśnie ludzie, z którymi można pogadać przede wszystkim. I tak jak czasami agencja do mnie pisze, tak niezobowiązująco, czy w ogóle byłbym zainteresowany czymś, a czymś, to nie wiem dlaczego panuje przekonanie, że nie za bardzo to działa w drugą stronę. Z mojej perspektywy to właśnie bardzo działa w drugą stronę. Tylko należy być bardzo dobrze przygotowanym. Ja jak, jak jechałem do Portugalii, to miałem długą współpracę z Nikonem, półroczną. Oni mi dali bardzo dobry aparat, żebym tę Portugalię uwieczniał, co mi spełniło, przepraszam, sporo marzeń na raz. I to wyglądało tak, że to był mój pomysł. Od zera. Wymyśliłem i aparat i Nikona i znalazłem agencję i zacząłem komunikację. Tylko w prezentacji, którą ode mnie dostali, to co ja będę dawał Nikonowi to było wiesz, 20 slajdów, a to co ja chcę od Nikona to był jeden slajd. I to jest coś, o czym się często zapomina w kontaktach z agencjami. Jak gadam ze znajomymi z różnych e, agencji kreatywnych w Warszawie, czasem ten temat nie jest jakoś często poruszany. Jak czasem o tym rozmawiamy, to na przykład mi właśnie mówią, że dostają takie maile w stylu, wiesz, chcę coś tam, nie? No, Doga Dogadajmy się. To wy wymyślcie, co, ale ja bym to chciał, nie? No i to jest, to jest moim zdaniem, moim zdaniem to jest po prostu nieuprzejme, tak ludzko rozmawiając, pomijając nawet sferę biznesową. Żeby się głupio czuł tak do kogoś mówiąc. Ale jak najbardziej można pisać do agencji. Moja wina, że nie robię tego części. I z reguły agencje piszą do mnie. Okej, okay, dobra. To jak się trzeba przygotować w takim razie? Bo wiadomo, że jeżeli... To nigdy nie jest tak, że oni ci dadzą coś za darmo, bo jednak to jest dla nich inwestycja i czegoś oczekują w zamian. Więc jak się Oczywiście. przygotować w takim razie do takiej rozmowy? Prosto. Najpierw musisz mieć jakiś pomysł na coś. I właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy chwilę temu zarobek i tak dalej, to są rzeczy bardzo drugorzędne. Najpierw powinny się mieć pomysł na jakąś akcję, na coś ciekawego, a nie na chciałbym mieć telefon <grym> albo chciałbym mieć konsolę. To, to później przychodzi, nie? A trzeba mieć pomysł na to, co robisz i co chcesz zrobić i zaczyna się zastanawiać, jacy klienci, ja już tak mówię blogowo, jakie marki tak. byłyby tym zainteresowane. No i nie wiem, możemy teraz coś szyć tutaj, wymyślmy sobie jakąś akcję, powiedzmy, że mam jakąś podróż, no nie, i ta podróż będzie ciekawa i będzie w jakimś fajnym miejscu, nie wiem, powiedzmy biegun północny. Na, chcę tak daleko... Oklepane, być... ale niech będzie, dobra? Niech, dokładnie, to każdy bloger tam już był, selfie już są, wiesz, Instagram jest zakopany totalnie w North Pole, ale powiedzmy, że chcę być nudny, nie? A, no to powiedzmy, że chcę dojść do najdalej, najdalej, gdzie może dojść cywil na biegun północny bez uruchamiania wyprawy, no nie? Taki jest pomysł. No i czego bym mógł potrzebować? No to na przykład mogę potrzebować e, ciepłych ciuchów. No i w tym momencie wymyślam, jakie są marki ciepłych ciuchów. I sobie wypisuję je. I patrzę, zaczynam robić gruby research każdej z tych marek i co ona w ogóle robi teraz. Bo może być na przykład jakaś marka, ja mam 24 lata teraz, nie? I jakaś marka może totalnie nie chcieć z młodymi ludźmi być kojarzona. Więc to, że ja będę do niej pisał, no to, jest, to pokazuje, że nie odrobiłem pracy domowej, nie? Bo nie rozumiem ich kampanii. Więc muszę zrobić research, która marka dotyka demografii takiej jak moja, ale też która marka komunikuje do demografii takiej jak moi czytelnicy. Potem, która marka komunikuje do psychografii takiej jak moi czytelnicy, czyli jakich używa m, takich, wiesz, kotwic popkulturowych, do czego się odnosi, do jakich wartości itd. i tak dalej. kiedy masz już taki zestaw, zaczynasz patrzeć, czy oni w ogóle mają jakąś kampanię, bo jest bardzo dużo marek, które w danym roku po prostu akurat nic nie robią, bo mają dobry rok. Nic szczególnego, nie robię jakichś wielkich akcji. chociaż o tych też można pisać, bo na przykład nie robią akcji, bo nie mieli pomysłu jakiegoś większego, co się też czasami zdarza. Tak. No bo jak jest dobrze, no to wiesz, jeśli będzie wypracowana dywidenda, no to też nie ma co przesadzać bardzo często będąc spółką. Ale jak będzie coś fajnego, to się zgodzą. No więc masz jakąś tam listę. Takich marek z reguły będzie bardzo mało po takim sitku, jakim teraz rozmawialiśmy. I piszesz, potem szukasz, jakie agencje kreatywne te marki reprezentują. Po pisaniu do marek to jest takie, takie sobie, szczerze mówiąc. W sensie albo nikt nie odpisze, albo nie liczy na cokolwiek. Nie? Wiesz co, to raczej znowu pokaże, że nie odrobiłeś pracy domowej. To tak samo jakbyś niechcący, powiedzmy, że jesteś początkującym reżyserem nie, i niechcący masz numer do Brada Pita. I dzwonisz do Brada Pita i to już pomijam nawet, że on się wkurzy, że masz jego numer, tylko to pokaże, że jesteś amatorem, bo nigdy się nie dzwoni do aktora tylko do agenta. Czujesz? Jakby to polega na tym, że nie rozumiesz kodu branży, jak robisz takie rzeczy. Ale czasami, o czym trzeba też wiedzieć, agencje mają własne działy reklamowe. A to z reguły bardzo łatwo wyniuchać, kiedy... Sorry, nie agencje, marki. Tak. Bardzo łatwo wyniuchać, że marka ma własny dział reklamowy. Najlepszym przykładem w Polsce jest moim zdaniem Sony Playstation. Playstation Polska robi fenomenalną robotę w internecie i jak coś masz jakiś pomysł na coś, to najprawdopodobniej będziesz pisać do nich, choć są też agencje, które ich wspierają w konkretnych działaniach. Hmm. Więc Czasem wiesz, jest, jest tak, że oni bardzo... mają główny projekt, agencja zajmuje się czymś pomniejszym, na co oni nie chcą przeznaczać czasu, prawda? Dokładnie. Bardzo często te sztaby wewnątrz marek zajmują się organizacją pracy agencji, bo taka osoba też jest bardzo często potrzebna, no bo taka marka jak Plejak robi bardzo dużo. To wiesz, oni mają milion różnych premier w roku i tak dalej. No i jak już masz taką pracę domową odrobioną, to z reguły piszesz, i bardzo jest fajnie nie marnować czasu, ale być, te, być, być też osobą uprzejmą, czyli nie napisać hej, wyślij mail, nie? to nie działa. Ale też nie warto jakby od razu ich zawalić wszystkim, tak. tylko warto jest powiedzieć, że masz projekt, chcę to, w zamian chcę dać 15 rzeczy. Jeśli jesteście wstępnie zainteresowani, przygotowałem bardzo szeroką prezentację, która to wszystko wyjaśni i z chęcią ją Państwu podeślę, możemy się też spotkać osobiście, możemy się umówić na Skype'a bądź na telefon. No nie? Mhm. Jeśli ci nie odpiszą, to e, nie wcześniej niż po dwóch tygodniach albo po trzech tygodniach, można się przypomnieć. Strasznie tak. lubię, jak ktoś do mnie dzwoni o 16, że o 15 wysłał mi maila. Taka osoba się po prostu prosi, żeby ja tego maila przez jeszcze miesiąc trzymał, wiesz, w karniaku. Znaczy, oczywiście odpisuję, bo ja zawsze odpisuję, jak się zorientuję, że jest poczta. Ale tak, tak się nie robi. To wzbudza agresję, <śmiech> poza tym bardzo miłych ludzi. <śmiech> Więc jak, jak ci oleją, to po dwóch tygodniach można się przypomnieć. Warto się też liczyć na to, że po prostu się będzie olanym. I tu nie o to chodzi, że jest się mniejszym, czy jest się większym. Ja wielokrotnie byłem olany, jak byłem, wiesz, bardzo małym blogerem. Ja wielokrotnie jestem olewany. Teraz jak chcę coś załatwić, to po prostu to jest zajęty rynek. Bardzo często się też niechcący zdarzy, że ja kogoś oleję, bo po prostu rano sprawdzam pocztę i czyśmy mi się wiesz, zaplączę wiesz, w dziesiątkach innych komunikacji. Jest takie fajne powiedzonko. Pewnie sparafrazuję i zarżnę, ale właśnie pochodzi z antycznych czasów, że nie warto przypisywać czyjegoś niemiłego zachowania złu, bo po prostu ktoś jest zajęty albo niekompetentny i tak dalej. To nie znaczy, że ktoś się od razu wiesz, że ktoś jest niemiły. Jak komunikujesz się z taką agencją, to trzeba być gotowym na ustępstwa. Ja na przykład z Nikonem bardzo długo negocjowałem w dół. Ja to w dół, co chciałem i też oni a, część moich projektów pozamykali, na przykład to im nie pasuje do komunikacji, to też nie. Ale ten by i rozwinąć, nie? Więc po takich długich negocjacjach może mhm. do czegoś dojść no i gotowe. Masz akcję. Masz coś fajnego. Okej. Okay. Ile zajęło ci, e, zajęło ci dogranie całego planu z Nikonem powiedzmy w tym wypadku? To... Dzisiaj się już robi szybciej podejrzewam. Mi to zajęło 2-3 miesiące. Mhm. Ale to był 2012 i tak naprawdę współpracy blogowe w takie naprawdę na wysoką skalę to są ostatnie dwa lata. Okej, okay, i to, to była dobra setka temu, maili, nie? Trochę... No, dobra setka maili z trzy spotkania, okay. 10 wersji prezentacji, no ale trzeba się i na to liczyć. Jakby być może dzisiaj będzie łatwiej, a być może to też będzie setka maili. Czyli jak wszędzie nic nie przychodzi łatwo, to jest dla wszystkich, mhm. którzy myślą, że blogerzy koszą gruby hajs i nic nie robią. <laughs> I leżą, dokładnie. Eee, dobrze, w takim wypadku jak przygotować taki materiał sponsorowany, aby Marka była zadowolona, czytelnicy nie pisali ci obraźliwych maili, a ty żebyś mógł zasnąć ze spokojnym sumieniem? Nigdy w życiu nie miał hejtu za współpracę, eee, nigdy, znaczy w ogóle mam mało hejtu, ja nie robię kontrowersyjnych rzeczy, a bardzo złym pomysłem, ojku, w ogóle kiedyś na jakimś afterze, jakiejś konferencji siedzę sobie, i, i rozmawiam z ludźmi z branży i po prostu słyszę takie opowieści, że mi wiesz, włosy na karku stoją dęba przez dwie godziny, aż mi podziurawiły koszulę. Bo na przykład opowiadają mi takie historie ludzie z branży, że coś tam ktoś, jakiś bloger wziął akcję, wrzucił wpis sponsorowany i po godzinie wrzucił inny wpis. Natychmiast. Znaczy, po godzinie wrzucił inny wpis, żeby na stronie głównej zakryło tamten, bo mu było głupio, a kas skosił. nie? Ja tak, what? A co? Ojej, tak się nie robi. nie? Ja mam parę swoich zasad i u mnie zasada jest taka, że jest jeden wpis dziennie, a wrzucam wpis wieczorem, to cały kolejny dzień jest pusto. W sensie, i to dotyczy moich wpisów i sponsorowanych, bez różnicy. Czyli Każdy wpis, cały dzień uwagi. 24 godziny co najmniej. Przynajmniej. Oczy, tak. Staram się nawet, żeby były dwa dzisiaj. No bo jak mówiłem, rzucam dwa, wiesz, dwa artykuły w tygodniu, więc mam o wiele większą łatwość żonglowania nimi. A... Po drugie zawsze oznaczałem. Od samego początku oznaczałem i to dwojako. Albo na dole, że to jest tak sponsorowane, albo też w treści wielokrotnie wspominałem o marce. Nigdy w życiu nie ukrywam żadnej formy akcji niczego. Okej. Okay. Ja też mam specyficznie, bo ja bardzo lubię mówić o akcjach w takim sposób, Chcę się w sensie mówić czytelnikom, że to jest akcja. I ta akcja polega na tym i dopiero potem jest tekst. I u mnie to bardzo dobrze leci. Jakby ludziom to w ogóle nie przeszkadza. Mm -hmm. e, wiesz co, przepraszam Cię, mam domofon. Możemy spauzować? Tak. Ile czasu miesięcznie spędzasz na pracy, a ile na przyjemnościach? Wow. U mnie to jest jedno i to samo trochę, wiesz? Bo jak ja mam czas wolny, to piszę. Witaj w klubie. Ja się, naprawdę, no, mam Wiedźmina rozgrzebanego, trójkę na playjacka, którego strasznie chcę skończyć, ale nie za bardzo mogę go skończyć, bo ja mam ochotę pisać jak mam wolno. Mm. A masz też tak, że jak sobie kupujesz różne rzeczy, to usprawiedliwia, że to jest dla bloga? <laughs> e, nie, miałem tak długo i bardzo długo w ogóle sam byłem na siebie zły, że stosuję podłą racjonalizację na niepotrzebne rzeczy, ale już jakby specjalnie dużo na tym myślałem i doszedłem do momentu, że po prostu nie oceniam za bardzo tego, co sobie sprawiam. Jakbym ja chodził z założenia, że człowiek powinien się bawić w życiu. Jakby po co, po co żyć, jak nie masz w tym życiu zabawy? Okay. Więc jak a... mam ochotę na jakąś konsolę, to po prostu pozbieram i sobie nią sprawię i wiesz, i będę grał z dziewczyną w Mario Kart'a i tyle. E, dobra, a czytanie książek rozumiem też wliczasz jako pracę czy jako przyjemności? Też jako to samo. Ja generalnie czytam więcej non-fiction. Mało czytam fikcji, prozy, no nie? Bez... Patrzyłem na twój ostatni wpis o książkach i ja widzę, że ty ogólnie masz tendencję do poradników. Zresztą ogólnie chyba facyci mają tendencję do poradników jako tako. Takich Oj, książek... jest mega mega ciężki, psychologiczny, socjologiczny temat. Więc jak Zresztą możemy kiedyś wjechać na jego w ostatniej rozmowie, bo generalnie faceci mają ten problem, że faceci kulturowo w krajach takich jak Polska, nie za bardzo mają przyzwolenie społeczne własne, to nie to, że ktoś ich rozlicza, ale sami siebie, faceci rozliczają, że nie powinni odpoczywać, jakby że, jak, no między innymi stąd to płynie, że w Polsce jak masz wolne, to remontujesz chatę, nie, w weekend. Bardzo masa mężczyzn ru rusza do remontu, poprawiania kafelków, cokolwiek, albo czyta poradniki, albo ogląda filmy dokumentalne i tak dalej, żeby to nie była zabawa. Ja nie mam czasu sezonę... wolnego autentycznie, czasem obejrzę film jakikolwiek, i to jest jedyny czas, kiedy mam odpoczynek, a tak to zawsze robię coś około blogowego, albo się rozwijam po to, żeby być lepszym i zawsze czuję niedostatek. No, ale to znaczy, to jest trochę niezdrowe, <głos> ale że mam podobnie, to to jest bardzo zdrowe dla twoich projektów. Mam nadzieję. Bo taka osoba szybciej się rozwija jednakowoż. E, nie, ja czytam bardzo dużo non-fiction. Wiesz co, dzisiaj wszystko podpada pod słowa poradnik, nie? Jakby absolutnie każda książka, która ma jakąś informację dzisiaj jest poradnikiem. A, ale paradoksalnie poradników nie lubię. Jakby takich poradników stricte. Znajdź pracę w weekend. Nie? O nie nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie takie jak Hello rozwód, Mr. Obvious, tylko... jest rozwód dla żółtodziobów. Ja nie cierpię takich rzeczy. E, to, to nawet nie jest pseudonauka, tylko to jest jakaś pseudo, pseudo, Znaczy Mówię tu o tych książkach, które y, wypisywałeś ostatnio. Tam było Zaufanie tak, 2.0, tak... takie rzeczy. Mam to już dodane tak, do e pointa. Z, z świetną książką Brogana i, i Smitha. I z jednym i z drugim gadałem zresztą. Nie, czy jak ma na imię, nazwisko Julian? Nie wiem. On na... trzeci nazywa się Julian i ma logi na Twitterze Julian. Ja nie wiem, jak ma nazwiska. Na razie ją tylko zapisałem, bo mam z Kindlem jest to, że jest kolejka książek zawsze. Dobra. Mm. Jak się wyceniać? Jako bloger? Tak. Spytać się innych, podobnych do ciebie, jak się wyceniają i działać rynkowo albo troszkę drożej niż rynek. I Tyle. od czego jest uzależniona cena u ciebie? Tylko od tego, czy przeliczasz to na czas? Bo słyszałem, że to jest bardzo na błędne nic, podejście. Na nic nie przeliczam. Na nic nie przeliczam. Ja nie sprzedaję notek przede wszystkim. Znaczy w ogóle nie sprzedaję treści. Ja tworzę treści. ewentualnie, właśnie wiesz, przy partnerstwie z Marką. To nie jest nie. nie. Bo miałem i takie propozycje w życiu, że dostawałem gotową notkę. Nie? Andrzej opublikuję, a to będzie fakturę. Nie, <śmiech> raczej nie. E... Bardzo, wiesz co, ja jestem osobą, która się nie powinna ten temat wypowiadać, bo pieniądze są dla mnie strasznie drugorzędne. Jakby bardzo, jeśli byłoby fajne partnerstwo, to pewnie nadal bez kasy dałoby się mnie namówić, chociaż teraz trudniej. Bardzo polecam zainteresować się tym, co o tym mówi Chase Jarvis. On też podcastuje. To jest fotograf. I Chase Jarvis, on miał świetny odcinek u Tim Aferisa w podcaście między innymi. Ja Aferisę śledzę od 7-8 lat, jakby śledzę go od zawsze. I jest... słuchaj, Jarvis... no? Zalinkujemy to pod adresem namyślnikrower.com ukośnik 014. Dajesz. Tak. Chase Jarvis jest fotografem, który jak zaczął fotografować, to wycenił się, boże, jak bomba, ponad rynek, gigantycznie, jakiś w ogóle wielki hajs, no nie? I pierwsza firma do niego przychodzi i mówi, ale jesteś droższy niż rynek. Na co Chase mówi? No jestem. No to ta firma, nie mamy pieniędzy. Na co część mówi, no to wróćcie, jak będziecie mieli. Po czym przychodzi druga firma i mówi, jesteś szynek. No na co część mówi, no jestem. Na co oni nie mam pieniędzy? Na co część, no to wróćcie, jak będziecie mieli, nie? Stanie nieugięty. Przychodzi trzecia firma, no i da mu, wiesz, 50 tysięcy za jeden dzień zdjęciowy. I to jest moim zdaniem ważne. Jakby nie ma pojęcia, dlaczego twórcy się wstydzą wyceniać zielonego. Jakby... Znaczy, no Jezus, matko, studiowałem psychologię, więc wiem... Z grubsza, jaki proces jest odpowiedzialny, co tam powinno stać z tyłu, no, za takim wstydem, ale moim zdaniem to jest bardzo marne podejście. W sensie, co cię najgorszego spotka, jak się przecenisz za wysoko? No ktoś ci powie, że się drożysz. No co ty odpowiesz? Tak. Ale to nie jest. Ja przy... bym to brał jako komplement. Okej. Okay. A to nie jest przecierunku, tak jak w drugą stronę, gdzie blogerki biorą szampon za 6 zł i robią nie wiadomo jaką akcję? Bo jednak. Mówisz mm -hmm. tutaj o zawyżaniu kwoty i tak dalej, bo jesteś tego wart, no i wtedy jesteś Ale sobie w stanie pozwolić na jedną propozycję na miesiąc na przykład, tak? Z mojej perspektywy nie za bardzo jest jakikolwiek rynek, hmm. wiesz bo blogerzy między sobą się nie komunikują, aż tak. Mm -hmm. I to jakby to aż tak nie... W... Znaczy, no dobre. spotykam, mam znajome blogerki piszące o urodzie i je to spotyka, że one się wyceniają normalnie, rynkowo, a czasami wiesz, dociśnie jakiś brand, a, ale, twoja koleżanka wiesz, wzięła szampon za pięć dych, nie? I nie robiła pyskówek. Tylko, no jakby ja troszkę nie widzę z tym problemu, bo w tym momencie taka blogerka, w mojej opinii, powinna odpowiedzieć, no tak, inna osoba wzięła szampon za pięć dych. Bo to jest, jakby to jest jedyna odpowiedź, jaką możesz przygotować na taką zaczepkę, bo to nie jest nawet pytanie. Bo okay. jakiś czas ktoś z agencji ci próbuje tak, haha, nie, oj nie? zwrócić ci uwagę, że się drożysz. A i tyle. Moim zdaniem warto mieć cenę rynkową, ale na pewno nie podrynkową, bo znam też ludzi, którzy specjalnie obetną parę stówek, wiesz, z tego, co wszyscy dostają na, na, na jakiś tam wpis u góry, dla zasady. Tak, żeby na pewno mieć więcej akcji. A to ci wcale nie gwarantuje więcej akcji. Po prostu jesteś w innym koszyku z punktu widzenia agencji. Okej. Okay. No. Y ale uważasz jednak, że coś powinno i za tym, prawda? To nie jest tak, że walisz cenę z kosmosu i czekasz aż ktoś Oczywiście. No A, tylko... zacząłem mówić, że nie sprzedaję wpisu. Ja sprzedaję cały, co się nazywa, pakiet obecności marki na blogu. I ja dla mnie wpis z marką ma być tak samo, jak nie lepiej idący niż mój własny wpis. To nie jest tak, że ja piszę same świetne wpisy w cudzysłowie jako ja, a jak wrzucam markę, to wiem, że będzie kupa, bo nie obchodzi mnie to. Ja czasami, na przykład miałem współpracę z Nesti w te wakacje i z Nesti napisaliśmy wpis y, do, najlepsze, takie wiesz, zdroworozsądkowe pomysły na odpoczynek od pracy i to jest mój najlepszy wpis w tym roku. I znam takie podejście, spotkałem się z podejściem, że usłyszałbym od paru autorów, że zmarnowałem ten wpis na współpracę. Ale dla mnie, ja w ogóle tak nie patrzę na świat, ja zrobiłem ten wpis w partnerstwie z Marką, cieszy mnie, że mogłem napisać fenomenalny wpis i jeszcze się za to utrzymać, a to, że Marka chce być w tym wpisie jest dla mnie, jest dla mnie zaszczytem, jakby jest dla mnie czymś bardzo ważnym i miłym. Że gigantyczny brand uznał, że dobrze zrobi ich wizerunkowi, że będą częścią takiego, takiej komunikacji. Ja w ogóle w ramach transparentności zrobiłem coś, czego chyba nikt nie robi z tego, co się orientuje, mianowicie logo marki jest u mnie w obrazku na samej górze. Od paru współprac, odkąd zmieniłem adres, już na Hama w sensie wpiszę, 10 pomysłów na odpoczynek i na dole jest bardzo duże logo we współpracy z Nesti. Teraz będzie marka z nową, yy, będzie współpraca z jedną marką wkrótce i też będzie na dole we współpracy z tą marką. Ani jednego złego słowa mnie to cieszy, wiesz, i mogę robić, co chcę tak naprawdę, bo czasem miałem jakieś taką myśl z tyłu głowy. Cholera, może ja jednak nieodpowiednio oznaczam tę współpracę. Bo czy pytam się ludzi, czy nieodpowiednio oznaczam, oni do mnie nie, nie ma problemu. Ale ja oczywiście i tak sobie wmawiałem, że na pewno je za mało a, oznaczam. Więc jak już teraz wpycham logo w nagłówek, to już się czuję z tym spoko. Przede wszystkim, stary, wielka piona za to, co powiedziałeś. Też mam takie podejście, że... Hmm. Y te wpisy dla mnie są, bo ja dopiero zacząłem. Akurat nie teraz siadło, że komisja, dla Komisji Europejskiej pisałem o tygodniu zrównoważonego transportu. Robisz fajne rzeczy, człowieku. Yy, I wiesz, dla mnie to jest kosmos, bo ja kurwa kocham jeździć rowerem, stary. Ja mam rower przyrośnięty do nóg i jeszcze ktoś mi zapłacił za to, że Yy, zrobiłem wpisy i tak dalej. Zrobiłem 15 no ciekawostek dokładnie. o tramwajach, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby jeździli tramwajem w tym tygodniu. A nie, człowieku, ja mam, bardzo się pasjonuję work-life balance i generalnie tym, co stoi za zbalansowaniem obowiązków z pasją. I wiesz, i pisze do mnie Marka Andrzej, chcę mu ciebie, wiesz, chcemy być przy trzech wpisach na ten temat. I ja tak, o kurde, no perfekcyjnie. No. I, I właśnie, wiesz, i teraz zrobiłem jeszcze porównanie kosztów utrzymania roweru, samochodu, komunikacji miejskiej i do tego jeszcze to zrobiłem... To rower chyba nieźle wypada. Kurwa, no dlatego do mnie napisała wyborcza i o tym dzisiaj będę wyborczy gadał, nie? Więc... No, ale w ogóle dobry, chwytny, chwytny pomysł na wpis. Podoba mi się. No właśnie, ja, wiesz, hello, Mr. owies, rower jest tańszy, nie? Tylko dziwię się, że się tak tym zajarali strasznie. No, hmm. ale to właśnie wracając do tego tematu, to właśnie totalny szacun, bo, bo to jest to. Ja, ja tak ja. lubię. W sensie szczerze, szczerze mówiąc, nawet tak byś mnie dojechał, to ja bym i tak, tak dalej robił. Jakby, wydaje mi się, to jest w ogóle fajny temat, że każdy twórca powinien przede wszystkim czuć się dobrze sam ze sobą. I wydaje mi się, że jest bardzo ważne, hello, student psychologii będzie gadał, ale jest bardzo ważna taka introspekcja i generalnie bycie szczerym ze sobą, bo człowiek ma, ma jakieś tam sumienie mimo wszystko, wydaje mi się często. Ciężko się odnosić do sumienia, bo każdy ma inne, ale jak czasem gadam z ludźmi i oni opowiadają o czymś, to ja widzę po ich oczach, że oni nie są zadowoleni, że coś zrobili. I jedno z najfajniejszych rad, jakie dostałem w życiu, jest, żeby nie robić czegoś, z czym się będę źle czuł. I człowieku, jak to dużo wątpliwości w ogóle odbiera. A to jest takie proste, to jest takie głupie. No po co robić coś, z czym się źle czujesz? Ale w praktyce codziennie jest bardzo dużo pomysłów, propozycji, ofert, pokus, jakichś zapytań, które w sumie byłyby niezłe, ale w sumie czułbyś się źle z tym, że to zrobiłeś. I moją zasadą jest, absolutnie wywalam. O. Mnie czasem ciśnie trochę budżet i, i wiesz, ale wtedy staram się podejść do tematu zawsze uczciwie i jak mam recenzję czegoś, to piszę tak, jak myślę, nie tak, jak mi każą, albo cokolwiek. Więc wiadomo. Wiesz, bardzo słusznie. Wiesz co, ja mam takie podejście, że jak będzie trzeba, to jak zawsze mogę... To chyba Johnny Depp powiedział. Spytajcie się go kiedyś, co by robił, gdyby nie był aktorem. Na co on tak popatrzył? Stwierdził, że ma dwie ręce i mógłby nalewać benzynę na stacji. Ja mam takie samo podejście. Ja kiedyś pracowałem i w sklepie. Pracowałem zresztą na, zbi na zbiorach. <śmiech> wiśnie zbierałem i byłem zresztą szybszy niż najęte z Ukrainy. Najęte z Ukrainy pomoc. Najwięcej wiśni zebrane w godzinę. Dziękuję bardzo. <śmiech> Moje gratulacje. <ile> chyba <śmiech> działa. Dzięki. Człowieku, wiesz jak to cieszy, taka praca fizyczna, że zrobi się dobrze, wiesz, nie zniszczysz owoców i jeszcze pobijesz rekord. Czy miałeś kiedyś jakieś problemy z agencjami i jak sobie z nimi poradziłeś? E, dużo, to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, ale generalnie zawsze, sobie, jeśli masz dwójkę ludzi, to na pewno będzie problem. Nie ma super easy goings. Czasem Raz z jedną na... osobą jest już problem. A człowieku, ja sam ze sobą, to wiesz. A, więc sporo? I każdy rozwiązałem po cichu i, i z czasem. Ja należę do ludzi, którzy generalnie nie robią aż takich wielkich problemów. Bardzo często, znaczy generalnie blogerzy są to jest tak, Podejrzewam, że marka, klient, nie wiem jak to wygląda u nich, ale podejrzewam, że też są źle traktowani przez innych kontrahentów, przy czym agencje też czasami mają problemy ze ściąganiem płatności od klientów, po czym bloger ma problem ze ściąganiem płatności od y, agencji i to tak wygląda. Po czym taki bloger jak coś kupuje od kontrahenta marki, to bierze to na raty, więc te pieniądze też spływają ciurkiem. I to jest taki ogólny system wielkich opóźnień finansowych i to nie jest absolutnie niczyja wina, po prostu tak to wygląda. I raz na jakiś czas komuś pęka żyła i zaczyna na fejsie bulgotać, że e, jesteś nieopłacone, moim zdaniem jest to nie halo. W sensie jest prawo od tego, jak ktoś ci nie płaci umowy cywilnej, to jest taka instytucja jak sprawiedliwość w Polsce i możesz, wiesz, zająć się tym. I nie mówię tylko o straszeniu, tylko realnie, po to jest ta instytucja. A wszystko da radę załatwić międzyludzko. Naprawdę nie umiem, natrafiałem na... Raz pracowałem z osobą, która mnie wprost nienawidziła. Czyli nienawidziła blogerów, a mnie troszkę jakby z jakiegoś powodu w ogóle, nie? Mm -hmm. I ta osoba mnie w kółko prowokowała w komunikacji mailowej. Ja się pytam, że hej, płatność miała być dwa miesiące temu, nie? Co tam, jakby, czy mogę jakoś pomóc? Może jakichś danych nie macie? Tylko, wiesz, księgowość zaspała... No i ta osoba mnie w kółku prowokowała, że e, co, może nas na fejście zniszczysz, nie? Takie, aha, co ha, ha. wtedy, wiesz, postaram się, żebyś nie miał żadnych współpracy. Ja mówię, nie, piszę do ciebie prywatnego maila, czy mogę, wiesz... Jesus. Wiesz, więc sytuacji jest dużo, róży... ludzie są różni, ja też podejrzewam, że parę razy mi puściły nerwy i byłem niemiły dla kogoś, jak były, wiesz, ostre negocjacje albo, nie wiem, termin się zbliżał, i... Ale wszystko da radę załatwić międzyludzko. Pozwolę sobie rzucić pasywno-agresywny, hejterski komentarz. Yy... Jaki jesteś, takich ludzi do siebie ściągasz. Także pozdrawiamy pana. <śmiech> I wiesz co, ale podejrzewam znowu. Ten Nie, cytat będzie jest fajny w tak. rozmowy. Nie, a mi się wydaje naprawdę realnie, że ten kogoś miał zły dzień. Ja serio... Och, teraz jest ten temat uchodźców dosyć głośny i bardzo często pojawia się argument wśród ludzi... Bo jedna strona wrzuca filmy, że uchodźcy są agresywni, a druga strona wrzuca filmy, że jak Polakom się spędzi pendolino, to są absolutnie tak samo agresywni. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, że generalnie człowiek, jak ma zły dzień... Tak, nie jest serio, sobą. Wyobraź to sobie, że ten koleś zdechał mu auto, była zima, więc biegł, więc się spocił, jechał w takim ciepłym tramwaju, taki skiszony, już spocony pod kurtką, po czym wszedł do biura, zdjął kurtkę, siedzi pod klimą, jest mu zimno, jest spocony biegł, więc kijowy poranek, nie zjadł śniadania, a płatności ja nie dostaję spod księgowości, nie jego, a ja piszę do niego, bo nie no. znam maila do księgowości. Więc to jest, jakby to jest naturalne, że się proszę o łomot, jakby ja sam się prosiłem o klepę w twarz, nie? jakby stary, to jest, wiesz, obvious. i staram się w ten sposób myśleć o takich sytuacjach. Albo jeszcze atakuje jakiś pozytywny człowiek, który, siema, jak tam, co tam w ogóle... To jest... o, troll. Nie, staram no, tak... się taki nie być, bo to strasznie drażni. No. Znaczy mnie też tu drażni, jak ktoś jest taki nadekspresywny, nad używa kapsloka, to ja się robię taki A? <śmiech> Idź stąd. Co, co tu się dzieje? Idź Właśnie... być wesołym gdzie by indziej. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że tak. A na co uważać nawiązując współpracę i, i czego unikać jak ognia przy takich współpracach? Mm, bardzo należy uważać na treść umowy. I to też nie jest kwestia tego, że próbują zrobić blogera w wała, tylko po prostu oni mają dobrze napisane umowy. Jak ja bym miał prawnika takiego drogiego, jakiego mają korporacje, też bym sobie napisał taką umowę. Mam taki przykład, mam kolegę, który... To nie jest bloger, ale sytuacja jest podobna. On można powiedzieć, że jest modelem. Zajmuje się czymś związanym do modelingu i podpisał taką umowę, że wielka sieć ma prawo używać jego zdjęcia w dowolnych reklamach kiedykolwiek, wiesz. Takie uśmie uśmiechnięte osoby na tle drukarki, nie? Czyli Spele. sprzedał prawa autorskie po prostu. Tak, tak. A że jest przystojnym typkiem, to go używają teraz często. Ja z tego nie widzi grosza, był przekonany, że to nie o to chodzi. Zawsze należy się zbroić, że to chodzi o to, no bo Znowu, jakby to jest naturalne. Gdybym był firmą, też bym chciał mieć do wszystkiego pełne prawa autorskie i też bym podpróbował podpisać taką umowę. Ale mądry twórca powinien być czujny i też bez plucia się, tylko ładnie zwracać na to uwagę, bo o czym wielu ludzi w Polsce nie wie, każdą umowę można negocjować. Każdą. Nawet z Telekomem, jak ci daje Orange, albo cokolwiek, Tepsa, albo T-Mobile umowę, to możesz o niej pogadać. Yy, tak prywatnie. Dużo miałeś takich yy, umów? że Każda W każde jest coś, co zaznaczam czerwoną flagą. Yy, ja nie, nie miałem tych umów zbyt wiele, ale za każdym razem, jak mi przysyłają stary, to jest osobny paragraf, w którym zrzekam się praw autorskich do wszystkiego, co zrobiłem. I to nie. To ja już dostaję takie umowy, że tutaj ta rozmowa już jakby zgasła. Już o tym nie ma mowy za bardzo. To gratuluję. Ja już mam wytłuszczone na czerwono na blogu we współpracy, że nie... nie Ale to no, nic nie... nie da. To nic nie da. Nie I tak da, nie. dostaniesz tą umowę, którą ma dział prawny. No właśnie. Więc ja się przestałem bawić i po prostu... Słuchaj, no jakby ja dostaję takie pieniądze, że się mogę utrzymać z czegoś, co kocham, więc jeśli kosztem tego, jednym z wielu kosztów tego jest to, że przy każdej umowie muszę posiedzieć i ją przeczytać, nie ma sprawy, jakby. To nie jest tak, że wszystko na świecie jest różowe, nie? Jasne. Jakie czynniki sprawiły, że Twój blog jest tak chętnie czytany? Hmm. podoba mi się presupozycja, że jest chętnie czytany. Haha, podoba mi się to pytanie. Widziałem no Twoje okay. statystyki no jest, ten... jest nieźle. S jest, jest naprawdę nieźle. W tym roku już przybiłem pół miliona od początku roku, więc to jest, to jest bardzo dobry rok. W zeszłym roku dopiero w grudniu przybiłem pół miliona. Zeszły rok był moim pierwszym półmilionowym rokiem. Ten już jest wyżej Ciekawe, czy za rok mi się uda milion przebić. Wiesz co? Przede wszystkim czynniki są dwa. Pierwszy jest taki, że piszę tylko i wyłącznie dla siebie w stu procentach. Pytam się z grup... Ja mam bardzo dużo zainteresowań, dlatego ja się bardzo często pytam moich czytelników o to, co by ich ciekawiło, jeśli chodzi o tematykę, ale o to już, co konkretnie będę robił z tej tematyki tylko i wyłącznie dobieram pod moje własne wyobrażenia. Ja mam, tak naprawdę mam tylko jednego odbiorcę, siebie. I to jest jakby jedyna osoba, którą próbuje zadowolić blogiem. Dzięki czemu nie jestem podatny na jakieś takie tanie strzały i o wiele lepiej mi się prowadzi bloga teraz, odkąd zupełnie prawie zarzuciłem kategorię kulturową. Bo ona była rozliniwiająca, bo ja czasami aż nie mogłem się powstrzymać, bo na przykład przeczytałem fajny artykuł o Quentinie Tarantino i wiesz, siedem rzeczy, których nie wiedziałeś o Quentinie, nie? I ty się samo pisze, robisz to w 20 minut, a potem masz na tym, wiesz, 60 tysięcy wejść, no nie? Ale, ale to, nie, to nie jest dla mnie blogowanie, bo ja nie po to założyłem tę stronę, żeby, wiesz, wymyślać aż tak, aż takie top teny i na przykład bardziej się cieszę, jak teraz mogę zaprezentować czytelnikom siedem fajnych książek na jesień, nie? Za każdą mogę ręczyć, wiem, co za każdą stoi. Pisałem tę notkę długo, wybierałem z ponad 50 książek tę siódemkę, i... ale to jest jakby, to jest tylko moje, nikogo się nie pytałem o nic, po prostu uznałem, że to mm -hmm. będzie fajne, ale teraz już opracowuję część drugą, więc się ich pytam, które z tych książek im się najbardziej spodobały, żebym wiedział na przykład, że ludzie, którzy do mnie na przykład dzisiaj docierają, mają, nie wiem co, zupełnie gdzieś nie wiem, metanauki albo nie wiem, coś takiego. No to wezmę to jakoś gdzieś tam zanotuję w pamięci i będzie mi łatwiej z czasem myśleć, wiesz. Mm -hmm. Co by mnie zaerało, ale oczywiście z wyłączeniem tych rzeczy. A druga kwestia jest taka, że ja zawsze jestem niezadowolony i zawsze jest źle i zawsze chcę, żeby było lepiej. Jak masz takie podejście, to po pierwsze jest się osobą o bardzo mocnej poziomie frustracji codziennym na siebie, ale jeszcze się nauczyłem z tym żyć i nauczyłem się to ogarniać, ale skutek uboczny jest taki, że chcąc, nie chcąc, Zwiększasz jakość, no nie? Z dnia na dzień, no bo ja od siebie wymagam tylko, żeby być najlepszym. Pozwolę się wtrącić w akurat, mnie, bo dokładnie tak niestety jest. No więc robiłem teraz ostatni wpis właśnie, w którym porównywałem mhm. szybkość dojazdu rowerem, samochodem i tak dalej. No i koszta. I teraz koszta poszły jako wpis, natomiast wyścig poszedł jako film. No i wiesz, mhm. doinwestowałem sprzęt ogólnie, poświęciłem bity tydzień, żeby to wszystko nagrać. Potem jeden cały dzień spędziłem w programie, żeby to obrobić. No i stary, no. kurde, wiesz, oglądasz takiego Włodka? <laughs> Każda osoba, z jaką rozmawiam, odkąd Włodek założył kanał, porusza temat Włodka. <laughs> to jest na wideo, najlepszy twórca i to nie tylko w Polsce moim zdaniem. Nie, nie, nie, nie tylko w Polsce, ale będziesz miał to, to szczęście, że się z nim będziesz widział jutro także. No, to prawda. Nie, łodek jest niesamowity. Wiesz co, jest taki cudowny, to chyba powstało jako wiersz, ale ja to bardziej znam jako taką animację z czytanym wierszem w tle. Mhm. E, ten utwór się nazywa The Gap i autorem jest Ira Glass. I to jest bardzo popularne w świecie rysowników i pisarzy. A, I to jest właśnie taki poemat poświęcony temu, że jak kochasz coś, nie? ja na przykład kocham pisać, ktoś kocha wideo, ktoś kocha rysować, tak. to czytasz swoich mistrzów jesteś mega zajarany i bierzesz po raz pierwszy kartkę papieru albo bierzesz po raz pierwszy gitarę nie? i próbujesz zagrać solo jak kretkowej no i ścież, no, i no. Nikt nigdy nie był lepszy pierwszego dnia. Pierwsze zdanie napisane przez Hemingwaya czy przez Kapuśnickiego też pewnie było marne. Ich pierwsze zdania pewnie to też było, wiesz, John ma dwa jabłka, a Ala zgubiła kota. Każdy jakoś zaczynał. A i się męczysz, i się frustrujesz, bo masz ten, ten The Gap, ten tytuł po poematu, masz tą przerwę, ten taki, wiesz, tak, rozpadlinę tak. gigantyczną, geograficzny, wielki kanion pomiędzy sobą, a tym co cię kręci. No i życie polega na tym, żeby go powoli zakopywać, no nie? Żeby też kiedyś być z siebie zadowolonym, nawet jeśli nigdy się nie osiągnie poziomu swoich mistrzów, ani sukcesu swoich mistrzów, żeby mieć poczucie, że spędziłeś życie zbliżając się w ich stronę. Ja bardzo mocno w to wierzę, ale mnie mocno kopię. <głos> kopie świadomość, jaki mój nie jest nadal duży. No, w każdym razie właśnie wracając do Włodka, to yy, przede wszystkim kurde, to w, w jaki sposób on mówi. To, ta naturalność po prostu dobija totalnie człowieka. Ale z drugiej strony gość ma 4 lata doświadczenia w codziennym mówieniu do kamery i 4 lata doświadczenia w montowaniu, więc myślę, że wszystko Rzeczy przed nami. Samej. Znaczy do mnie bardzo przemawia taki bardzo stonowany sposób mówienia. Więc to jakoś mi jak idealną grupą jak, docelową. Jak do przyjaciela, no nie? Tak. Tak, tak. tak. To, jest już, to, jest, to jest taki stonowany sposób zwykłej rozmowy między ludźmi. Nie przyspieszonej, nie w metrze, tylko takiej, wiesz. Prawdziwej, nie? No, sam kręcisz filmy i całkiem nieźle ci dojdzie, natomiast pewnie wiesz, jaka jest ja trema i jaki jak. jest. Ko kołek czy tam kij w tyłku zawsze jak odpalasz strzanka. Im większe obiektyw tym gorzej się stresuje człowiek. <grystanie> Wiesz co? Ja już nie, szczerze mówiąc. I to jest jedna z niewielu rzeczy, że tremy nie mam, bo ja się uparłem, że ja chcę nagrywać bez montażu. Że ja włączam kamerę, gadam, wyłączam kamerę, potem tylko dogrywam dźwięk i koniec. Nie? Ja nigdy nie mam żadnych cięć. Uh, ja pierwszy swój vlog na tych zasadach nagrałem na 63 podejścia. 63 razy zajęło mi to 2,5 dnia, bo od razu kasowałem z wściekłości, bo miał być dobrze, aż wyszły. i 63 czy tam czwarty hmm, vlog nagrałem naraz. Nie, trzy minuty po prostu. A I oczywiście był beznadziejny, no bo dukałem i byłem zestresowany, ale nagrałem go naraz. I powiem ci, że jak nagrywałem drugi, to go nagry nagrałem za pierwszym razem. Ja już dzisiaj nagrywam za pierwszym razem. Po prostu włączam, mówię, wyłączam. Więc tremy jako takiej nie ma. Tylko ja mam inny problem, mianowicie jak ja zaczynam mówić właśnie na do kamery, to ja zaczynam mówić bardzo, bardzo szybko. Generalnie mówię dosyć szybko. A, ale to, jak ja mówię na żywo, to jest po prostu, albo w tej rozmowie, to jest głębokie, głębokie stonowanie w związku z tym, co mi się czasami dzieje, jak włączam kamerę. Więc czasem muszę no, zrobić dwa, dla... podejścia, żeby się uspokoić. Ale na filmach masz dobrą zajawkę, jest płynnie, szybko, także pomimo, że nie ma tam wstawek, to da się te 8-9 minut obejrzeć za jednym haustem, więc jest, jest nieźle. Natomiast widzisz, A to, to jest dobre... Pod... z tego, że ja nie, nie umiem myśleć filmowe, ja bym nie umiał montować i tak dalej, bo ja nie wiem nic o reżyserii a Włodek ma tutaj jeszcze bardzo wielkie pole. On w ogóle lubi się tym bawić i to... Bardzo mi się podoba to, że on odnalazł swoją sztukę, bo to widać po tych filmach że to jest człowiek, który, który bawi się sztuką, którą ceni. To jest coś. Ja cholernie się zastanawiałem, co oni będą robić, jak się skończą lekko stronniczy i w życiu hmm. by mi coś takiego nie przyszło do głowy. Wiedziałem, że będą nieźli w tym, co będą robić, ale no szczególnie Włodek zmiażdżył system po prostu po załości. No... Słuchaj. Ale to wszystko jest... doceniają. Ja z ludźmi, którzy nie lubią YouTube'a, to wiesz, dodaję po przecinku, ale włodek. <śmiech> to jest niesamowity, więc to jest, to jest piękne. Jak robisz naprawdę coś wysokiej jakości, to wychodzisz poza ramy kategorii. Słuchaj, jesteśmy przy tworzeniu treści, więc jakoś tą treść trzeba rozpromować. Derek Halpern z Social Triggers, pewnie go kojarzysz, uważa, że 70% to jest marketing, a tylko 30% to treść. Więc powiedz mi, czy uważasz, że, że faktycznie ważniejszy jest ten marketing, czy jednak porządna treść, która rozwiąże problem czytelnika? Moim zdaniem marketing, jeśli jesteś naprawdę wybitny, w ogóle nie istnieje. Moim ulubione przykładem, jedną z ulubionych blogerek na świecie jest Maria Popowa. Ona prowadzi bloga brainkickings.org. I Maria poza swoim twitterem i Face'em nie robi nic. I ona tylko na tym Twitterze, Facebooku wrzuca nowy wpis. Nawet nie, nie dodaje komentarza. Ona nigdy nie wrzuca nic innego, bo ona wrzuca tak boskie wpisy, że miesięcznie uczyta 5-6 milionów ludzi. I ludzie sobie sami polecają, bo to jest aż tak niewyobrażalna wartość. Ale no to trzeba być Marią Popową. Jakby mi jest, mi jest daleko, ja też nie chcę, blogowanie nie jest moim celem ostatecznym, więc już się nie będę rozwijał pewnie aż na jej poziom w tę stronę ale każdy, no właśnie, jeśli się nie jest Mario Popowo, to trzeba marketować, trzeba sprzedawać swoje treści, ale widzisz, znowu, tu bardzo dużo rzeczy odgrywa rolę, bo akurat social triggers, ten koleś używa pojęcia marketing bardzo mocno, bo w Polsce się przyjęło, że treść, jeśli ją reklamujesz, to znaczy Facebook, takie aktywne rzeczy. A, a social triggers promują takie podejście, że na przykład dobre SEO, czyli dobre wypozycjonowanie się w wyszukiwarkach, on to też traktuje jako marketing, a u nas to jest tak zwany ruch pasywny. U nas się za bardzo tego nie traktuje jako marketing. Więc jeśli weźmiemy poprawkę na to, jaką kulturę on reprezentuje, to wypowiedział, to nadal moim zdaniem przesadza, ale przynajmniej połowa sukcesu to jest dobra sprzedaż długotrwałego sukcesu, bo możesz mieć sam marketing, no ale wtedy, wiesz, po pół roku się wypalisz. Okej, okay, to dla osób, które nie wiedzą, kto to jest Maria Popowa, postaram się, jak tylko dam radę e, zalinkować e, odcinek podcastu Timothy'ego Ferisa z tą kobietą, bo jest absolutnie niesamowita. E... No, to jest kobieta, która wysyłała newsletter do sześciu chyba osób, po czym ci te osoby i przecież zaczęli ją męczyć, czy mogą dodać znajomych. No to nam powiedziała, no dobra, no już wysłała do 10 No i jest parę lat później i Brain Peaking czyta 6 milionów ludzi nie? miesięcznie. A Ej, Maria jest spoiler, sobie... spoiler, spo, spoilerujesz, wiesz? Stary, ja już śledzę od, boże, chyba 4 lat już. Akurat to... o tym ona mówi zawsze, wypraszam sobie. Okay, <laughs> to jest jej stała okay. anegdota. Tak jak ona unika mediów, to o tym opowiada zawsze. <laughs> yy... Właśnie, jesteś jej czytelnikiem od paru ładnych lat. Mhm. Powiedz mi, a jak traktujesz swoich czytelników i czy od zawsze było tak, jak jest teraz? No, nie, bo ja przez pierwsze dwa lata miałem bardzo silne wyobrażenia, na czym polega blogowanie o kulturze i w efekcie, szczerze mówiąc, przeganiałem czytelników ale wydawało mi się, że robię to poprawnie, bo tak mi ktoś powiedział, że tak powinno się robić. Po czym olałem, tak powinno się robić i zaczęłem mieć z nimi super relacje i zaczęli rosnąć i dzisiaj jest jak jest. Mm. Ja bardzo lubię moich czytelników. Generalnie ja zrobiłem się wygodny, bo my mamy ten mój newsletter, on się nazywa Tajemna Lista. Na tym newsletterze jest na dzień dzisiejszy 7, nie powinno się mówić na dzień dzisiejszy, dzisiaj jest tam 7 tysięcy ludzi rośnie cały czas. No i najlepszy przykład. Rok temu były tam dwa ludzi. Ja przez 4 lata zbudowałem bazę dwóch tysięcy ludzi, po czym przez kolejny rok czy dwa zbudowałem bazę kolejnych 5000 ludzi. Więc progres jest bardzo duży. Mhm. Czytelnicy lubią dostawać ten, ten newsletter. Generalnie moją główną formą rozmowy z nimi są teraz maile, co mnie strasznie cieszy, bo, bo ja nie lubię rozmawiać aż tak bardzo publicznie na każdy temat, a w mailach ludzie się wiele bardziej otwierają i zdają jakieś, wiesz, naprawdę sensowne pytania, jakieś trudne pytania. Ja bardzo lubię nawiązywać taką relację z ludźmi. Ale też się jakoś bardzo z nimi nie przywiązuję, bo taki średni czas relacji to jest koło dwóch lat. I po dwóch latach nawet najbardziej zagorzały czytelnik po prostu się znudzi albo, wiesz, ja zmienię treści. To jest naturalne, że ludzie wyrastają od siebie nawzajem. Więc też ja, ja nie mam jakiejś... Nigdy mi w życiu nie przeszkadzało, kiedy ktoś mnie przestawał czytać. Okay. Ja sam przestaję czytać brokrocznie, wiesz, masę blogów i, i na tym polega bycie czytelnikiem, nie? Okej. Okay. Um... No dobrze, a jak dbać w takim razie o tą unikatową relację, która się wytwarza pomiędzy tobą a czytelnikami? Bo rozumiem, że okej, okay, mailujecie sobie, ale to nie mm -hmm. jest raczej takie coś, ej, y, siema, no siema, Masz fajny blog i mniej więcej na tym się kończy komunikat. Tylko ja jednak. Ja dostaję dużo maili od ludzi, którzy są ciekawi, czy odpiszę. I w mailu jest ciekawe, czy odpiszesz. To jest osobny temat. Ej, mój mail wyglądał podobnie, tak? <śmiech> Nie, no było coś poza, hej, ciekawe, czy odpiszesz. Nie, nie, było, y, tak, przeczytaj tą linijkę, zanim wy, wyrzucisz maile. Y, no, ale... Nie, ja to wszystkie maile. Okej, okay. właśnie, tylko, że to jest dość duży koszt, podejrzewam, dla ciebie czasowy, prawda? Bo jednak przy takiej bazie czytelników, y, osób, które zapisały się do tajemnej listy, to tych maili przychodzi dużo. Powiedz mi, y, jak to w ogóle wygląda u ciebie? Mm. moim marzeniem od lat jest odpisywać na maile dwa razy dziennie, ale to mi absolutnie nie wychodzi, sprawdzam pocztę kompulsywnie co kwadrans. A No, tak. Ale marzy mi się, że będę sprawdzał pocztę o 11 i o 16. .00. Kiedyś to zrobię. Raz w życiu to zrobię, pewnie będzie fajnie, po czym znowu będę sprawdzał co kwadrans. Nie wiem, tak naprawdę to nie jest dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem, bo bardzo dużo maili to są takie maile niewymagające odpowiedzi właśnie w stylu wiesz, hej, fajny wpis, no nie? Ja Mamy taką relację, że to leci nie do komentarza, a do maila, no bo jakby tajemna lista jest takim głównym kanałem tej społeczności, powiedzmy, ktoś nawet wytworzy do mojego bloga, a na razie ktoś pisze na coś dłuższego raczej nie dostanie odpowiedzi od razu, bo to są rzeczy właśnie na przykład nie wiem, w piątek rano, albo w niedzielę wieczór, albo cokolwiek, po prostu siądę i muszę przeczytać na spokojnie te wiadomości, ale staram się poświęcić jakąś tam uwagę. Nigdy nie myślałem o tym jako o obciążeniu. W sensie mam takie poczucie, że jeśli ktoś mnie czyta i śledzi na tyle, żeby napisać do mnie maila, to jest jakimś taką bazową uprzejmością, że powinienem zwrócić uwagę na to, że ta osoba się odezwała jakoś. Nigdy, nigdy nie myślałem o tym jako czymś, co należy optymalizować. Okej. Okay. Um, dobrze. W takim razie jesteśmy przy tym newsletterze dalej. I um, mm. a... Okej, okay, mówimy, że blogerzy całkiem nieźle zarabiają, mówiłeś, jak się wyceniać. Teraz mówimy o kosztach związanych z czasem, mówi, że jest okej. Okay. Więc ile kosztuje cię w ogóle utrzymanie bloga? Bo niestety no, obydwoje dobrze wiemy, że newslettery i inne rzeczy nie są tanie, a widziałem, że masz też parę pakeczek i tak dalej, więc. Uh -huh. Jak to u ciebie wygląda? O nie, znowu powiedziałem mm. po raz drugi, jak to u ciebie wygląda. Wygląda to u mnie ładnie. Ja no żartuję. Blogowanie na początku jest świetne, bo nie kosztuje nic. Potem też ma bardzo rozsądne koszty, ale to już się robi spore z czasem. Na przykład mój newsletter to jest sto kilkadziesiąt albo już kilkaset dolarów miesięcznie obsługa takiej listy, jaką miał. Chyba jeszcze sto kilkadziesiąt. A wtyczki bardzo rzadko kosztują mniej też niż kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów miesięcznie. Akurat serwery i domeny są najtańsze. Bardzo mnie śmieszy, jak ktoś właśnie próbując uniknąć kosztów będzie, wiesz, bez, nie kupował ani serwera, ani domeny, tylko działać czegoś darmowego. Przysięgam. To jest tak tanie w porównaniu ze wszystkim innym, co się pojawi z czasem. To, to nic nie kosztuje. A... Regularnie jak akurat Facebook próbuje mnie zakopać pod ziemię to muszę przez chwilę mu poddawać trochę pieniążków żeby przestał mi obcinać zasięgi. Po czym jak mu podaję trochę pieniążków to on przestaje mi obcinać zasięgi. Mamy taką relację pasywno agresywną. Hmm. Z twojej Dużo strony jest tego. pasywna z jego agresywna tak. <laughs> Ale co ty? Czasami inaczej jak wrzucę coś o dobrej porze wiem że jest niezłe po czym widzę że zobaczyło to wiesz 800 osób to, to ja jestem agresywny a Facebook wiesz przyjmuje ciosy. <laughs> A... Chodź podskocz, chodź podskocz. Nie, no żartuję, internet, nie, jakby wszystko żyje algorytmami. No dużo jest tych kosztów, ale też ja oferuję dużo różnych ciekawych rzeczy. W sensie, jeśli chcesz, to możesz robić blogowanie bardzo tanio, a dla mnie kasa nie jest głównym celem w życiu i nigdy nie była, więc ja nie staram się zoptymalizować bloga tak, żeby z niego najwięcej wyciągać, tylko właśnie odwrotnie. Chcę, żeby był jak najfajniejszy, no nawet, nie wiem, prowadząc, no bądź co, bądź drogą tą listę mailingową, ale no a znowu, teraz dopiero w rozmowie się zastanowiłem nad tym, że to koszt. Nigdy nie, nie myślałem o tym. Po prostu to jest, no nie? Tak jak płacę czynsz albo płacę za internet, to płacę za newsletter i w ogóle o tym nie myślę w ciągu miesiąca. Mm, Okej. Okay. Tak. E, totalnie na marginesie. Zagadaj sobie do Michała Szafrańskiego, bo słuchałem jego ostatniego podcastu i znalazł jakąś fajną e, usługę nową. Ja się Michałem przyjaźnie, od lat. No to ja wiem, ale nie wiem, czy o tym, on nie on wiem, czy o tym jakieś tysiące usług, to jest po prostu człowiek apka. Co ja się z nim widzą? Ma jakieś nowe dziesięć zoptymalizowań. Bo jejku, jakby mi, jakby mi się chciało tak jak jemu, to nawet nie wiem, gdzie bym był. On jest tak ciężko pracującym i tak inteligentnie pracującym człowiekiem, że ja wymieniam. Bo ja I na know. przykład znalazłem mail Chimpa, ile? pięć lat temu? pięć lat temu MailChimp'a i do dzisiaj korzystam z MailChimp'a. Mój umysł tego nie kwestionuje. A Michał absolutnie no stop on jest, śledzi jakieś konfy, śledzi premiery startupów, ogarnia natychmiast, pisze do twórców, wiesz, to jest Dziwis. szat po prostu, jak on działa. No ja no. myślę, że wiem no, pewnie jedną, jedną dziesiątą tego, co on w życiu robi, więc, a to i tak już ona. robi na mnie ogromne wrażenie. Uwielbiam go. Pod tym względem jest taki inspirujący człowiek. O, człowiek, uwielbiam. Dobrze, w takim razie powiedz mi, z jakich fajnych pluginów korzystasz, które ułatwiają ci życie i pomagają promować stworzoną przez siebie treść? Mm, czekaj. Odpalę WordPressa, bo nie pamiętam. Dobrze, wyhaczyłem taką fajną wtyczkę u ciebie, że jak się zaznacza tekst, to od razu robi okienko Twittera albo Facebooka, więc. Tak, tak. nazywa się Sumome. Sumomi. Nie wiem, jak to się A to Tak, to, to jest Sumomi wtyczka? Mhm. Ona dużo rzeczy u mnie robi generalnie. No i ona też jest droga, bo ja korzystam z wersji premium na sumo. A, okej. Okay. No ja mam free, także. No ja będę przeskakiwał wkrótce na free na chwilę, ale sądzę, że zimą znowu wrócę na premium. Premium naprawdę robi różnicę. Ja generalnie mam problem, bo mi się zepsuł trochę layout i generalnie wszystko się ładuje dwie godziny u mnie na layaucie. No ale uroki blogera. Kiedyś znajdę czas, żeby zmienić layout. Pewnie Mówi sam go zepsułem, już... jak zamierzycie, dlatego... No, tak zawsze jest. Dlatego nawet nie zaczynam tematu z nikim na ten temat, bo pewnie sam go zepsułem. Uh, dobra, lecimy. Używam... Bardzo mocno... Kocham... Oba, co ja używam? Używam Sumomi, które jest fenomenalne, jeśli chodzi o budowanie newslettera. To, że te zaznaczanie, to, to włączyłem tak dla zabawy, ale jeśli chodzi o budowanie newslettera, to Sumomi przynosi niesamowite uh, plusy, niesamowite... Radości z życia. Używam wtyczki share a draft, która jest fenomenalna jak współpracuję z markami albo z kimś, bo jestem w stanie udostępnić komuś permalink, unikalny link do niewidocznego poza tym draftu czegoś. To jest bardzo przydatne jak na przykład, nie wiem, agencja chce rzucić na coś okiem, albo jak robię z kimś wywiad i potrzebuje autoryzacji, rewelka. Bo to już wygląda jak notka. Mam napisany artykuł blogowy i po prostu szeruję, wiesz, draft pod jeden adres. Rewelacja. Stary, to jest kapitalne. Ostatnim razem musiałem założyć konto użytkownika, którym miał przypisane CEO. autorstwo do jednego tak wpisu. Tak no. Nie ma sprawy, też tak robiłem. <śmiech> Używam paru rzeczy od SEO, różnych do różnych rzeczy, ale to każdy. Mam parę jakichś zabezpieczeń, że trudniej mi zepsuć z zewnątrz bloga. Używam Diskasa. kocham diskasa jeśli chodzi o komentarze. Bardzo nie lubię zwykłych wordpressowych, bo jak masz stronę, która ma więcej niż rok, no moja ma 6 lat, to masz tryliard spamów. W sensie twój adres jest już wszędzie, jako, wiesz, na, u jakichś chińskich spam botów farmaceutycznych, więc bez diskasa byłoby naprawdę źle. Zepsuł mi się kiedyś na pół dnia i po prostu miałem, wiesz, 915 komentarzy chińskich botów. Dzięki Bogu Google Analytics to wycina z ruchu. Tak, dzięki Bogu Google Analytics to wychrzania, chłopaki z Zenboxa też, więc za to nie płacę, ale to jest niefajne. Podrzęba, to zresztą jedno konto robić, to się wchodzi jakiś jedno IP robot, wiesz, i trzaska. Mhm. Mm mm. Używam Coschedule'a, to mi bardzo pomaga planować, kiedy idą wpisy, to o czym ci mówiłem, że nie chcę, żeby się tematy myliły. Tak. Na przykład byłem teraz w Stanach, więc bardzo mi też Coschedule pomógł w tym, żebym wiedział, jaka jest strefa czasowa w Polsce, bo jakbym wrzucał po swojemu Rzeczy, to by się pojawiały, wiesz, o czwartej rano w Polsce, bo, bo dla, zawsze masz straszny problem z ogarnianiem, <grym>, które jest godzina. A powiedz mi troszkę A więcej o tej, tyczce, powiedz trochę więcej o tej wtyczce. Go mam od Michała Szafrańskiego. Znaczy, wszystkie fajne wtyczki mam od Michała Szafrańskiego, suma mi też mi polecił Michał. A koskadzula też mam od Michała. I Koskażul polega na tym, że masz taki jakby kalendarz, masz widok Google kalendara miesięczny, tak. w którym widać i możesz z, z tego poziomu tworzyć wpisy na bloga i na Face'a, i na Twittera. I to jest rewelacja, bo ja na przykład mam jakiś wpis, który idzie w poniedziałek, ale w poniedziałek jestem w podróży, dlatego mogę w CoscaJulu sobie kliknąć, napiszę już teraz status i ja on się samo na przykład, wiesz, 17 minut po premierze wpisu. Michał gdzieś o tym mówił w takim razie, coś kojarzę. Tak. Tak, myśmy o tym gadali, jak byłem z I teraz w Berlinie ostatnio i mi o tym opowiadał i właśnie on ja się szykował, żeby wszystkim o tym opowiadać. <śmiech> więc podejrzewam, że już to zrobił. Coschedule jest super. Naprawdę pozwala zaoszczędzić czas w podróży albo jak nie wiem, jakie jeszcze miałem zajęcia i studiowałem, a to jak miałem zajęcia, to posłów, pykiwałem sobie rzeczy w Coschedule'a, żeby same szły. Szkoda, że nie ma tam Instagrama. Jakby tam był Instagram, bardzo by mi to pomogło, no ale nie ma, więc głównie go używam do tego. Jest bardzo fajne. Chociaż na co dzień sam wrzucam większość rzeczy. No i mam MailChimp'a. Nie, MailChimp jest jakby nieskoordynowany nie z niczym. To nie jest wtyczka. To jest zewnętrzny serwis. Newsletter obsługuje MailChimp'em. Robię to od lat i ani razu mnie nie zawiódł przez tyle lat. Nawet, wiesz, nawet ja siebie zawiodłem. Nawet WordPress mnie zawiódł, a MailChimp nigdy. Ale Też mam MailChimp'a. Nieźli są. No, MailChimp jest ekstra. Nie są tani, ale też nie są drodzy, bo oni są dosłownie drożsi, wiesz, od dolara, od konkurencji, więc mi to w ogóle nie robi różnicy. Mają helpdesk, wiesz, jak Zenbox. Odpisują w 10 minut. Bardzo to cenię. Chyba tyle. Jeszcze używam jakichś takich pierdów w stylu, wiesz, zgoda na kółki, żeby nie mieć problemów z Unią, chociaż nie wiem, czy to nawet działa. Używam takiego plugina dzięki któremu, jak klikasz link, który prowadzi nie do wewnątrz bloga, tylko na zewnątrz, to otwiera go w nowym oknie. To jest bardzo komfortowe dla czytelników, bo na przykład ja tak sobie zawsze psuję. Czytam jakiś wywiad z kimś, klikam i mi refreszuje tę nową stronę na tym oknie. Tak, o nie, w życiu tam się już nie zeskroluje. Jak ta wtyczka że... się nazywa? Um, open External Links in New Window. Mało. Okay. Kreatywnie. Ja generalnie Będzie... wpisuję takie głupie hasła w Google i wiesz, okazuje się, że wtyczki się tak nazywają. Jaka okay. rada ode mnie. Okej. Okay. I chyba tyle. Pytam, bo ja piszę wszystko w AI Writer Pro. Kojarzysz? Znam. Mm -hmm. No właśnie. No i tam jest no potem... Ekse... Literze, no. no to już jest trochę bardziej zaawansowane, że tak powiem, także... Ale ty pisałeś no, książkę, więc, więc tobie się pewnie bardziej przydał. W każdym razie w tym iWriterze jest opcja kopii e, HTML. I potem po prostu wklejasz mm -hmm. i tam sobie w Markdownie po prostu spisujesz linki. W tekście mm -hmm. wklejasz. Miedza. No, tylko że właśnie nie ma tej opcji, żeby link był e, otwierany w nowym oknie. Więc za każdym razem wklejałem ten link do WordPressa, ten, wiesz, cały tekst do WordPressa. Musiałem wszystko, pamiętać zawsze o tym, żeby wszystkie linki. Yy, ustawić jako otwierane w nowym oknie i z reguły kończyło się na tym, że publikowałem wpis i dopiero po 10 minutach, o kurde, muszę jeszcze przecież poprawić linki, linki żeby się wiesz, otwierały w nowych oknach, także to ułatwi, nie, życie. cię ten Teraz suchy tekst kopiuję, taki prawie, że wiesz, notatnik i formatuję w WordPressie dopiero. To trochę czasu zajmuje. Ej, to Ale to, jest to co mówiłeś, ile ja razy opublikowałem wpis w połowie pisania, bo kliknąłem zamiast zapisz szkic, publikuj, nie? Ha. Ja się łapałem nad tym, dopóki właśnie nie ogarnąłem tego iWritera, bo przynajmniej nawet jak gdzieś jadę, to mogę w autobusie pisać przez półtorej godziny, czas mm -hmm. leci, muzyczka sobie też leci i jest git, nie? No a przez to, że się kopiuje całość, to w ogóle Marcin Hincz mi powiedział, właśnie ten od, od, od Michała, zajebisty mm -hmm. gość tak swoją drogą, no i, i wiesz, to od teraz tak uprościło moje życie, że sobie nawet nie wyobrażasz. Nie, to ja się już ze skrywnia raczej przewijać nie będę. Ja tam piszę zaliczenia na studia, pisałem, magisterka tam powstaje, wszystko tam powstaje. To jest moja baza. Muszę kiedyś sobie na niego rzucić okiem w takim razie. Słuchaj, jest wiele sposobów, żeby zachęcić osoby do przeczytania tekstu. No Dobrze wszyscy wiemy, gazety korzystają z nich od lat, tylko pewnie nie każdy zwraca na to uwagę. Po pierwsze, wiadomo, hmm. jakieś ładne grafiki, chwytliwy tytuł, regularna publikacja, na przykład... Torki o 17, chwytliwy lid, hmm. albo pozycjonowanie samowień, że masz parę wtyczek. Powiedz mi, czy one tak naprawdę wszystkie mają znaczenie? Jeżeli tak, to które polecasz, co, co, co warto używać? A może jednak sama treść się obroni? W sensie treści ja się Ja nie znam się zupełnie na SEO, więc tutaj ci nie odpowiem. Używam tych wtyczek, którymi mi polecili znajomi i pomogli mi je ustawić się i się na nich nie znam, więc. A to ja się na wielu rzeczach nie znam, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. I no, na blogowaniu, w sensie na technicznej stronie WordPressa też się nie znam. Próbowałem coś naprawić i tak się skończyło, że sobie skrzeniłem layout. więc Możemy zmienić temat. A, jeśli chodzi o. To jest w sumie, wiesz, to jest powidok tego pytania sprzed chwili, no nie ile marketingu i dystrybucja, ile samej treści. Jak nie masz co dystrybuować, to jesteś w stanie to robić tylko wtedy masz basFIda, a nie bloga jakby każdy jest w stanie napisać bardzo dobrą notkę 19 gwiazd z lat 90 nie uwierzysz jak wygląda siódma z nich człowieku no i każdy nudzący się w korpo klika jakby takie rzeczy same się robią 17 ciekawostek o tym temacie który cię i tak nie interesuje ale chętnie zapuśniesz przed kolegami na piwienie. dokładnie tego na pewno nie wiesz na temat polskiej demokracji po przecinku a może jednak, i wiesz, ich, i chyt, nie, i wszyscy klikają. A, okej, okay. jakby to jest coś fajnego. To jest naturalne, że ja też się musiałem nauczyć pisać fajne tytuły wpisów, bo kiedyś pisałem mega drętwę. Nie, mam nadzieję, że uda mi się powstrzymywać i aż takich nie Chociaż mówiąc, Wiesz co? Problem jest taki, że. Bardzo łatwo jest ubarwić fenomenalny wpis. Jak masz wpis, w którym jest dużo materiałów, dużo researchu, jest ciekawy, to ubarwianie go jest, jest, jest ekstra. Nie? Ja w tym momencie basfiduję na maksa, bo chcę, żeby on się dobrze rozszedł. Problem jest tylko taki, że właśnie dla wielu ludzi pisanie basfidowe jest sztuką samą w sobie. I to jest do pewnego stopnia sztuka sama w sobie, tylko no właśnie, masz takiego basfida, Nie wiadomo, co za tobą stoi, nie? jakby nie znam ciebie jako autora. Cieszy mnie, że umiesz napisać bardzo fajny tekst, który się rozejdzie na wykopa rano i wieczorem. I żebyś wiesz, miał pik przed 11 i przed 22, co zmienia fakt, że w dalszym ciągu nie wiem, co za tobą stoi jako za człowiekiem. I moim zdaniem, robienie takich wpisów bardzo działa na niekorzyść blogera. Bo możesz być 4 lata na rynku i wirować, wiesz, 300 tysięcy unikali miesięcznie, jak piszesz takie rzeczy, na spokoju, jak nie więcej. Problem jest tylko taki, że po 3 latach handel nikt nie wie, kim jesteś. I to jest coś, co dosyć często widzę. A są blogerzy, którzy piszą małe teksty, które z czasem są coraz większe, które z czasem są coraz większe. Po czym masa ludzi zna ich z nazwiska i wiesz, i z ich osoby, nie i co za nimi stoi. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. Ale znowu to są moje aspiracje, Jak ktoś ma inne, jest dużo metod, żeby je osiągać. Czyli mówisz tutaj właśnie, żeby stawiać na rozwój personal brandingu, że tak zabrzmie strasznie nad po prostu klikalność tekstów, tak? Ja bym jeszcze nad tym wszystkim postawił jakąś własną zajawkę i pasję. Jeśli masz coś, co lubisz, to, to branding sam się stworzy, bo po prostu ty będziesz o tym chciał pisać. Tylko ważne jest, no właśnie, poczytanie troszeczkę dystrybucji mediów, poczytanie o tym, w jaki sposób rozchodzą się media w internecie, w jaki sposób ludzie klikają i tak dalej. Jeśli ktoś ma ochotę liczyć ten temat od zera, bardzo polecam książkę Rajana Holidaya. Książka się nazywa Trust Me, I'm Lying. Nie wiem, czy wyszła w Polsce. Jest, w wyszła. Zwierzenia... Dzisiaj dodawałem do e pointa właśnie wyszła? z tej o, listy. No to, tak. to jest dobra książka. Ja się w ogóle z Rajanem trochę znam. On, on w ogóle ma same dobre książki. I Trust Me, I'm Lying, zwierzenia manipulatora mediów, to jest, to jest rewelka. Moim zdaniem to nie powinien być podręcznik. Jest taki żart na temat Uruela, no nie? na temat roku 1984, że to miała być przystroga, a nie podręcznik. I dokładnie tak samo to wygląda z Rajanem, że to powinna być przystroga, a nie podręcznik, ale z tej książki da radę ły łyknąć wszystkie właśnie takie zagrywki, wiesz, jak to robić. I moim zdaniem okay. dopóki je zaprzęgasz, żeby pomogły roznosić fenomenalne treści, chill out, nie? Jakby o to chodzi, żeby być skutecznym w życiu. Tylko no, ja prywatnie wierzę, że ta treść naprawdę musi być ok, na początku. Yy, więc tak, po pierwsze książkę zalinkujemy pod adresem namyślnikrower.com kośnik 014. Po drugie przyszła pora na ostatnie pytanie, które zadaję każdej osobie, z którą rozmawiam. Czego życzysz słuchaczom tego odcinka podcastu? Czego życzę słuchaczom tego odcinka podcastu? Życzę wam bardzo mocno i z całego serca, żebyście mieli poczucie sensu tego, co robicie. Bo to jest bardzo ważne. Jeśli człowiek ma poczucie... Jest takie powiedzenie filozofa, który się nazywał Nietzsche i generalnie on się kojarzy z raczej mniej przyjemnymi filozoficznymi tezami niż z bardziej pozytywnymi. To jest jedno, jedno jego zdanie, które bardzo mi utkwiło w pamięci. Mianowicie Nietzsche powiedział kiedyś, że jeśli człowiek zrozumie swoje po co, to nie będzie się zupełnie bał żadnego co. I jeśli człowiek ma to poczucie sensu, jeśli wie, co lubi robić, nie będzie się bał żadnej pracy, żadnej pogody, żadnego wstawania, żadnej choroby, jakichkolwiek rozłąk, jeśli naprawdę wie, co jest za niego w życiu ważne i życzę wam, żebyście w stronę tego, dlaczego zmierzali. Ja swojego nie mam zupełnie, nawet nie jestem blisko zrozumienia, podejrzewam, ale próbuję. Jestem osobą aktywną, więc próbuję różnych rzeczy w życiu i widzę, że dzisiaj jestem o wiele szczęśliwszy z tymi, które robię, niż gdy byłem na przykład pod koniec liceum, kiedy zakładałem bloga, bo wtedy to był jeden z wielu strzałów dookoła, no nie? Bo jeszcze nie widziałem, co lubię. A dzisiaj już Powiedzmy, że odsiałem większość kamyczków i już w tym momencie obracam dookoła poszczególne grudki szukając złota, no nie? To już jest ten moment, że już nie, nie, nie biorę jakby sitem całej rzeki, tylko zaczynam się nad czymś skupiać, a, a podejrzewam, że tak mi się wydaje dziś, a jak będę mówił za pięć lat, to się okaże, że dopiero teraz zacząłem szukać. No, Więc wydaje mi się, że to jest ważne w życiu i należy tego życzyć każdemu to ja wam życzę, żebyście się po pierwsze nie przejmowali tym, co mówią inni ludzie, bo ludzi jest dużo, a każdy mówi co innego. Mm -hmm. A po drugie, po prostu, jeżeli macie jakąś zajawkę, to ciężko pracujcie. I, I to jest klucz do sukcesu. Nie ma żadnej innej drogi na skróty. Mam nadzieję, że wszystkim Dobre. osobom, które blogują, ten podcast się przyda. I razem z Andrzejem, a w zasadzie to Andrzej otworzył wam jakieś tam drzwi do wielkiego świata i, i będzie wam łatwiej. E, no i życzę wam przede wszystkim jak największych sukcesów, czymkolwiek dla was jest sukces. Jeszcze ostatnia rzecz do osób, które domagały się wręcz podcastu i szczególnie do czytelnika, którego Boże, przepraszam, cię nie pamiętam twojego imienia i nazwiska, ale dzięki, że wysłuchałeś każdego odcinka po dwa razy. Fajnie, że już masz takich odbiorców. No i też się strasznie cieszę. No, to słyszymy się w takim razie mniej więcej gdzieś za dwa tygodnie. Na razie, hej. Dziękuję. I do zobaczenia. zapomniałem, że ty nagrywasz podcast i ja standardowo wywiad, wideo to tak max 45 minut, a to faktycznie podcast jest przecież długi, sam to w nich lubię dostałem dużo zjeb o to, że jest za długie. Fuck it. Ja bardzo nie lubię, jak Ferris nagra coś poniżej półtorej godziny. My nawet nie chcę tego włączać. Kurde, ale jak wychodzisz na rower, czy gdzieś jedziesz, to jest kosmos. Dobra, Andrzeju. No, ja nie słucham na tym. Jak robię kardio na siłowni, no to ja potrzebuję czegoś, co ma dwie godziny. Dokładnie. Trzymaj się. Widzimy się za jakiś czas. Na razie, hej.